Witam, Fantasmagieria, podcast o grach komputerowych, konsolowych, ale nie tylko, odcinek 373 Ja nazywam się Damian Paluchaka-Dachman i ze mną jest Ryszard Chojnowski, jaka Rysław. Witaj, Ryszardzie. Witaj, Damiania, witajcie, drodzy słuchacze. To od kwestii formalnej zaczynam. No, to skoro już mamy e, lanie wody za sobą, to e, chciałem... Ja już, prosić... mam nalane. Tak. już mam nalane. Nalane. Organizacyjnie chciałem właśnie powiedzieć, że e, bardzo bardzo się cieszę, że... Słuchacze pamiętają, ale ja tylko jeszcze przypominam tak, właśnie w kwestii formalnej, że już za miesiąc jest opłata za serwer, więc jak ktoś chce pomóc w słowach z Gierię, to jest bardzo mile widziane. I oczywiście na, na końcu jeszcze o tym przypomnę, ale tak sobie pomyślałem, że jak są osoby, które nie zawsze do końca słuchają, to albo na przykład, nie wiem, ostatnie 10 minut, a tam są już tylko jakieś do widzenia i cześć i czołem, to nie ma co słuchać, to chciałem po prostu powiedzieć, że. Jest taki bardzo szczytny cel, jak utrzymanie właśnie waszego ulubionego najpodcastu e, na tym. Drogi Ryszardzie, w tym Drogi momencie, temenie. gdyby nie to wszystko, co się dzieje na świecie, właśnie, nie, nie, te choróbskie, to mielibyśmy E3. I Pixela za sobą. I Pixela. I byśmy i... byli tak ra radośnie skuci może już. Gdybyśmy byśmy śpiewali piosenki obozowe. Śpiewali piosenki objęci, śpiewalibyśmy łocha has never been so much fun w towarzystwie Johna Hera kiedyś to były dobre gry, a teraz to normalnie tam no nic, nic takiego. I tak sobie pomyślałem, że no okej, okay, no w... e, próbuję e, jakby załatać tą dziurę na przykład takimi wydarzeniami jak e, prezentacja Guerilla, tak? e, PS, e, PlayStation 5. Mm -hmm, to, to tak. I e, oczywiście e, ja gorąco zachęcam, chociaż wszyscy już słuchali ten odcinek, ale w najnowszym odcinku, w ostatnim odcinku Grysława bardzo szczegółowo z Andrzejemą mówiliście, każdą grę po kolei e, z waszymi wrażeniami i tam tak. szarzie jako znany hater PlayStation w Polsce, to wiesz, nie ukryłeś właśnie nic. <grybujesz> Bo od razu wiadomo, nie, jakie są Nie unikając niestety paru pomyłek, za które serdecznie przepraszam w przypadku gry Project Anthia z, od Square Enix. Byłem przekonany, że to jest na silniku Unreal a to jest na wewnętrznym silniku Luminous, który był także mm -hmm. wykorzystany w Final Fantasy 15 i teraz rozwinięty. No i tam nie wspomnieliśmy jeszcze, że ta gra, która nam tak trąciła kojimi, kojimizmami tam mm -hmm. pod koniec pokazana, że ona jest z Capcomu. Tak, Więc tak. za wszelkie potknięcia no, przepraszam. Jak postaram ona się, się nazywała? Było... turnia Nie. Nie, Returner to jest ta gra od House od, od Finów, ta, która wygląda, który bohaterka wygląda jak pani Ellen z tego talk show, Ellen, Ellen DeGeneres, tak się aha, nazywa, aha. Tak, ta pani, i no w, w, w, w, wydaje się bardzo podobna do bohaterki gry, a ta kozimizmami trącąca zaraz, bo ja mam wszystkie notatki. No właśnie, danego. bo ja, ja też chciałem powiedzieć, że jak zwykle yy, Piotrek a Ponce, Dzięki, Nika, Kuldan, no e, wszystkie te, te najważniejsze rzeczy chyba wrzucił, więc my e, no oczywiście nie będziemy, tak mówić no nie chcę powtarzać tego, co już robiliście w Grysławie i e, to, co było w tym, ale, ale właśnie faktycznie było kilka fajnych takich tytułów, które, które zwróciły moją uwagę. E, Hitman 3, jak mogę powiedzieć, to mi się najbardziej podoba, jeśli chodzi o zwiastun bo tam nie, chyba z tego gameplayu niewiele było, ale coś tam było, ale sam klimat tego zwiastunu no mówię tak, o kurczę, to będzie coś fajnego. Ale znalazłem między, w międzyczasie ten zwiastun, o którym mi chodziło, to jest Pragmata, tak się nazywa. Tak, i będzie dopiero w 2022 roku. Tak, tak. I drugi taki ciekawy zwiastun, Czy w ogóle były dwa remake'i, jeden to był taki śmiech na sali, znaczy troszeczkę śmiech na GTA. sali. GTA. GTA no nie, bo ileż można, no ale spoko. No każdy wolałby szóstą część, ale Rockstar już bez Dana Hausera i tam chyba, nie wiem, czy tam Sam, sam Hauser, bo to... Bracia, oni jednak chyba już wcześniej odszedł, nie? Dobrze, dobrze kojarzę? ale no, wiesz, jak, mia jak, jak miałbyś tyle pieniędzy i w osiągnąłeś w branży w zasadzie wszystko. Tak jak w poświęcić się życiu. No wiesz, możesz, no, tak jak Grek Zeszczuk no. zajmuje się ważeniem piwa i, i łowieniem pstrągów w górskich rzekach. No. I, Dokładnie. Jak ja bym miał taką, to... ja bym miał jedną setną tych pieniędzy, które nie to by też bym powiedział, już, ale kupuję sobie właśnie, jadę w Bieszczady i tam. Kupię sobie kurną chatę, Dokładnie. zamieszkam tam. No, no. To jest dobre życie, wiesz, tak. Bo ostatnio mam wrażenie, że im dalej od cywilizacji, tym lepiej, tym bym się czuł szczęśliwszy. Dobrze było oczywiście, by mieć jakieś połączenie z tą cywilizacją, jakąś, jakiś dostęp do sieci, choć też nawet niekoniecznie. Miesz, jakąś gazetę super... tylko, wiesz, zamiast, zamiast internetu, wiesz, nie? Albo internet jednokierunkowy, satelitarny. Wiesz, że możesz Sotelitar. tam ściągać, tak. możesz mieć tego Netflixa, nie? I tak dalej, ale nie, masz ten kontakt ze światem utrudniony, więc on cię jakby trzyma w ryzach, no nie? żebyś się nie musiał denerwować i, i reagować na to wszystko jako po prostu ewentualnie jakiś, jakiś specjalnie filtrowany, że tam masz tego Netflixa, oczywiście, Amazon Prime'a i tak dalej. No nie? Ale, ale, no, ale dzięki temu, że jednak mamy ten internet, mogliśmy to obejrzeć. Drugi związek, który yy, no, ja się w, właściwie cieszę z tego yy, remake'a to jest Demon Souls. No jeszcze ja bardzo cieszę z Demon Souls. I bardzo, bardzo. I nie podoba mi się takie, wiesz, bo to przypomina mi aferę z Diablo 3, pamiętasz? To dekoloryzacja, że złe kolory już jacyś poprawiacze, specjaliści wzięli dwa suwaki w Photoshopie, przesunęli, nie? Zmienili trochę kolory na takie bardziej sepia i już o tak powinna wyglądać gra, no nie? Że to tak powinny być, takie powinny być kolory Demon Souls, tak sobie. No nie, no nie, no niech oni zrobią właśnie od podstaw tą grę. No oczywiście, y Kwestia tego, czy, te, czy udaje mi się tą mechanikę zrobić, ale yy, ja nie jestem do końca pewny, czy to From Software robi to, to, to ale chyba nie, to nie, nie, tego nie robi. To from... robi Blue Point Games. Tak. Więc tu bym się obawiał, no nie, że, że pewne elementy mogą nie zostać przeniesione tak, jak powinny być przeniesione. Że, mm. że gdzieś się o, przy... zatraci ta mechanika, gdzieś ten... W przypadku Bluepoint Games raczej się nie boję, to są fachury, zrobi naprawdę bardzo dobre, nawet nie tyle konwersje, co nowe wersje od podstaw, więc chociażby Shadow of the Colossus znakomite. Mhm. Nie boję się, nie boję się. To będzie dobra gra, mam nadzieję, że pojawi się stosunkowo szybko. Mhm, mhm. Więc e, i chodzi o zjasnę, tak jak powiedziałem, zobaczcie sobie wszystkie, pary jest bardzo ciekawych tam na przykład Stray, ja myślałem, Stray, że to będzie Scrapland 2, albo coś w tym stylu tak to się zaczynało i mówię o, American Max Geese, nie Scrapland a to nie, I jakaś gra o kotku i robotach, no ale, ale bardzo fajny klimat więc to jest to jest, to jest coś, co zwróciło moją uwagę, no nie a poza tym wszystkie inne gry to Gran Turismo 7 to wyjdzie w którym roku w 2025 to wiesz. Jeszcze jest dużo czasu, żeby się po, po, podekscytować tą, tą grą. Gran Turismo 7, jak sama nazwa wskazuje, wyjdzie na PlayStation 7. Tak, tak. I teraz najważniejsze. Pokazano, jak będzie wyglądało, wyglądała PlayStation 5. Muszę przyznać, że to jest bardzo interesujący design. Zupełnie odejście od tego minimalizmu, który się tak już coraz bardziej w wkradał w te, w, te, w, te, w, te, w te konsole, i Xbox już w ogóle poszedł w kosmos, no nie, tam zrobili taki prostopadłościan. Tu mamy do czynienia z jakimiś takimi bardzo fantazyjnymi, krzywymi. No, ja już widziałem wszystko, co można powiedzieć o tym, że to jest router z, z jakiej, albo, że to jest, nie wiem, to, są, to jest głowa z dwoma kopertami, albo, że to jest wieża Saurona i tak dalej, i tak dalej, ale mi ten design nawet się podoba. Ta konsola trochę się duża, wydaje, bo jak już zaczęli porównywać to e, a propos wielkości właśnie tego napędu, no i tam jak, jak, jak to się ma prawda w skali do, do innych konsol, no to to będzie bardzo duża konsola. Ale, bardzo, największa ze wszystkich. Tak, ale ten design gdzieś do mnie przemawia, że podoba mi się to, że to będzie coś, co się wyróżnia pod, pod telewizorem czy, czy, czy koło telewizora, to jest taki conversation state wiem że ktoś przychodzi mm -hmm. dzisiaj, co tam masz tam o. pod tym tylu? No, bo jest świeżacz powietrza. Tak, Aha. no. Zresztą, Sony. zresztą ja widziałem, e, brat mi pokazywał, właśnie też miałem Nie wiem, co to jest, bo w końcu nie wiem, czy to jest właśnie nawiżarz powietrza, czy nie, ale wygląda jak biały Xbox. Autentycznie wygląda, ma, ma wlot od góry, tam ten jest, to jest ten sam kształt. Jak, jakbym tylko gdzieś tam narysował znaczek właśnie Xboxa, to, to, to byś pomyślał, że to jest po prostu biała edycja Xboxa. No to taka ciekawostka odnośnie jednej z dawnych konsol, konsoli Jaguar. Nie wiem, czy wiesz, że kiedy pozbywano się aktywów i pasywów firmy, to wzór, for, forma Jaguar została sprzedana firmie robiącej utensylia dentystyczne. Aha. I można napotkać, to podejrzewam, że głównie w Stanach Zjednoczonych, Aha. ale podejrzewam także, że, że i w Europie są takie sp specjalne jakieś przyrządy dentystyczne, które mają, wyglądają jak Jaguar. Ja gdzieś ostatnio widziałem i to był jakiś projekt na Kickstarterze, I tylko, że to nie, było Atari, to nie był Atari Jaguar, to nie była ta konsola, tylko czy było jakiś kolekko Vision, jakaś nowa wersja, która miała właśnie też kształt Jaguara, taki charakterystyczny. No. To był bardzo fajny kształt. Taki no. zadziorny, agresywny. Szkoda, że ta konsola, że konsola teraz... była oszukana. No, no na była. I, i, i, I źle bardzo marketingowo pokazana, no i z, z, z niezbyt dobrymi grami jednak. No, to był, był potencjał, ale... Trochę, I... trochę tak jak z Amiga CD32, że czy zamiast... ja wiem? Amiga CD32 naprawdę przez pewien czas dominowała na rynku brytyjskim. Przez kilka miesięcy to... Czy na, no tak, kilka miesięcy to było. To był jeden z najchętniej kupowanych sprzętów i mhm. sądzę, że mogłoby być jeszcze lepiej, gdyby nie to o czym wspominał David Pleasant, że szef amerykańskiego oddziału Amigi Komodora miał, zdecydował, że produkcja będzie w Filipinach i tak. sta statki już z gotowymi Amigami stały chyba na cle przez ileś tam miesięcy nieprzepuszczane, bo nie wiem, ta jakaś blokada była, do dokładnie nie chcę teraz poruszać tego tematu, bo, bo nie pamiętam. Bo to to się jeszcze mówi o jednej rzeczy. Nie, wiem, Czy, czy pamiętasz tą przystawkę, która mia miała powstać dla To Przystawka do Amigi 1200, tak. która robiła z niej 32 tak. Je Jeden model powstał, gdzieś jest w muzeum tak. Amigi w Wielkiej Brytanii. Natomiast I... no, Amiga C32, gdyby ten, ten Akiko był lepszy jeszcze. No to jest to miało, taki... miała potencjał. Ale wiesz co, ja naprawdę widz... wiele gier grałem na na 32 na i jedyną grą, którą tak nie jestem w stanie stwierdzić, czy, czy to Akiko coś tam dało, czy nie, to jest Microcosm. Bo, bo to jest jedyna gra, która, która chyba, ja tylko pamiętam, że ona nie, nie było wersji na, na, na gołą 1200 na przykład, tak? że jakoś okrojemy. Mm -hmm. Przynajmniej nie, nie, nie przypominam sobie bo tam już były filmy takie dosyć interesujące na, na tamte czasy. Ja byłem niesamowicie podekscytowany y, tym, tym intrem, ale y, na przykład y, wersja Alien brida Alien Breeda, c y, 3D to na bardzo kiepsko chodziła na, na, na CD32 i właśnie... Ale na milion... gołej 1200 C jeszcze gorzej chodziła. Chodziła... W, mniej więcej podobnie chodziła na CD32, co na 1200 fast I gdyby, znaczy nie gdyby, kiedy dołożyło się do CD32 jeszcze, jeszcze RAM, co można było zrobić przez przy, przystawki, mhm. które powstawały na, najczęściej w naszym pięknym kraju, to można było z CD32 zrobić taką bardzo mocną 1200-kę z dodatkowym chipem Akiko. Więc jak gdzieś widziałem na stronach amigowych porównanie takie, czy rzeczywiście Akiko coś działał, w jakikolwiek sposób wpływało na generowanie grafiki, i to nie jest duży wpływ, ale no, bez tego układu graficznego, czy też pomagającego generowanie grafiki, to gry 3D wyglądałyby jednak gorzej, mm -hmm. niż ostatecznie wyglądały. No ale totalnie odpłynęliśmy od, od tematu PlayStation 5 i od e, E3, ale... E, to prawda. Ale ale jak at, no to jest... To jest ak, zahaczyliśmy po prostu o Pixel Heaven, jak zaczęliśmy... Rozmarzyliśmy się troszeczkę. No. Plus, jesteśmy pod wpływem środków delikatnie odurzających, więc. Ja piję wodę gazowaną. Ja piję whisky, single malt, jakiś. O proszę. Ale tak sobie są, są czy połączę sobie powoli. Jeśli chodzi o PC Gaming Show, nie wiem, czy, czy miałeś okazję zobaczyć. Nie, PC Gaming Show nie oglądałem. Nie dlatego, że nie chciałem, tylko po prostu przegapiłem, było jakieś dziwne godziny. Natomiast oglądałem to Gorilla Collective. Dzisiaj była druga część, jutro w momencie nagrywania, mówię to, mm -hmm. będzie część trzecia i tam jest bardzo, bardzo dużo gier pokazywanych. Tak usiadłem, patrzę, tu dwie godziny już minęły mm -hmm. i, i naprawdę mnóstwo tytułów, część zupełnie mnie interesujących, część wydających się wyjątkowo udziwnionych i zrobionych tylko, żeby pokazać tak. swoje przekonania w jakiejś względzie. Wiesz, co, jak oglądałem Ale... PC, PC Gaming Show, to mi się tak mówi, o kurczę, to, to bardziej PC Indie Gaming Show. Bo bardzo no dużo właśnie, gier było, było takich niezależnych, które na przykład nie pokazywały mocy komputerów. Gdzieś tak, ja rozumiem, że, że siłą właśnie pc ów jest to, że bez problemów, bez jakichś takich dodatkowych, nie wiem, certyfikacji, każdy kto, kto napisze grę może ją wydać. To jest, to jest niesamowite. Tylko oczywiście to nawet tutaj tego nie ma, bo i tak większość tych gier przechodzi jakąś, kuratelek, no ktoś je wybiera, ktoś, ktoś decyduje, że one się pojawią na przykład, tylko na platformie Epic'a, albo y, będą wydawane przez, przez y, Humble, y, Humble Store, czy Humble Bundle Store. Humble Bundle, tak. tak. Mhm. Więc to też jakoś tak ktoś się decyduje, że po prostu no, takie gry będą, a nie inne. To Ale że... przepraszam, na momencie jedna dosyć ważna informacja, Slay the Spire właśnie wyszło na iOS, a to jest gra od Humble Bundle. Więc można już na telefonie grać. I na Właśnie iPod. na wszystkim można grać. Za parę na lat Androidzie to jak Doom. Nie. I na lodówkę Andro... wyjdzie inteligentną. I no na Androidzie wioska. jeszcze nie można, ale ponoć chyba w ciągu miesiąca ma się pojawić wersja androidowa. Y -hmm. I jak, jak zwykle tam duo Day9 i Frankie prowadziło bardzo sympatycznie. Ja bardzo lubię tego, to, on się Sean Plot chyba nazywa, ten koleś. On tak zawsze potrafi z humorem coś dopowiedzieć i jak mówię, tam było ze 30 gier pokazanych. Całe to show trwało 2,5 godziny i nie powiem, no, nie oglądałem tego tak też na żywo. Oglądałem to później, i niektóre mm. rzeczy przeskakiwałem, ale było parę tytułów, które, o których wiedziałem, że, że, że wcześniej nawet, że będę chciał zagrać i, i cieszyłem się, że pojawiły się na, tym, na tej prezentacji. Bo bardzo czekam na przykład na Elite Dangerous Odyssey. Czyli ten dodatek, który wprowadzi lądowanie na Tak, to jest. Ja, ja, ja, ja, myślę, to że to swoim jest... kolonizacyjnym butem zdeptać kolejną cywilizację, rozumiem. Tak. Ale to będzie wspaniała, wspaniała rzecz, bo ja, ja zazdroszczę strasznie fanom Star Citizena, dlatego że oni mają. Bardzo dużo takich rzeczy właśnie związanych z, z, z chodzeniem po, po, po, po bazie, jakimś tam oglądaniem swoich statków, prawda? Nawet z, z lupą można każdy fragmencik, zobaczyć każdy element, to jest super. No i oczywiście tam te planety też są. Ja nie pamiętam, czy na tych planetach można wylądować, czy nie, ale one są dosyć dokładnie z, zrobione, tylko że tam poza tym nic nie ma, nie? A w Elite Dangerous masz całą galaktykę i masz taką absolutną piaskownicę, Możesz robić, co chcesz. No, nie masz tam jakiejś głębszej fabuły, jest ten flaw, jest to tło, więc jestem bardzo ciekawy, czy, czy razem z tym dodatkiem odyssey nie wprowadzam czegoś takiego, być może będzie jakieś takie kilka misji, które będą tworzyły jakąś historię, które będą ci wprowadzać do tego, czy to po prostu będzie taki kolejny, takie kolejne rozwinięcie tytułu, i tak sobie tak myślę, że okej, okay, wprowadzę nowe modele rozgrywki, tak jak w GTA 5 online. Zaczynało się niepozornie od takiej właśnie prostej gry, aż, aż mamy absolutnie tytuł, gdzie możesz wszystko zrobić. I to Elite Dangerous Odyssey, ja po prostu się cieszę, że będą te planety, bo, to, bo teraz lądując na planetę, wychodzisz tym łazikiem, sobie jeździsz, ale ta nie ma zbyt dużo atrakcji. To jest interesujące, to, to jest fajne, bo oczywiście twórcy yy, na, w niektórych miejscach w galaktyce, na tych planetach przygotowali jakieś smaczki, szczególnie kiedy było to związane z tą, z tą, z tą rasą obcych, chcę, się pojawiać, z tą inwazją, czy z jakimiś takimi rzeczami, że wiesz, odkrywałeś i nagle znajdujesz, nie wiem, jakiś jakiś artefakt obcych i zaczynasz go badać. Okazuje się, że może gdzieś tam wjechać. To, to, jest, to jest kapitalna sprawa. Ja oczywiście, jak gdzieś tam znalazłem w internecie yy, namiary na, na daną planetę, na dane miejsce, to ja tam od razu leciałem, żeby to zobaczyć. Na własne oczy, że się tak wyrażę. I ja się strasznie cieszę z tego z tego, z tego dodatku. Z innych takich mniejszych gier akurat bardzo mi się taki steampunkowy klimat podoba Unborn Kingdom. Mhm. Czyli taka gra eksploracyjno-ekonomiczne takie zarządzanie miasta. Taki coś Jakby ktoś na przykład, nie wiem, każdy, kto widział ten Mortal, Mortal Engines, tak się nazywał ten, ten film. Film Jacksona, tak. Tak. To jest film, który oczywiście tam wiele można, można zarzucić, ale mi się ten, ta koncepcja tych takich potężnych miast, ruchomych miast bardzo podoba. I tu po prostu mamy, no, że te miasta nie jeżdżą na jakieś tam gąsienicach, że nie są potężne, tylko one latają. Same te zwiastuny niewiele nie pokazywały, oprócz tego, czym, czym ta gra może być, no ale ja jestem bardzo na tak. Icarus został pokazany i chyba Icarus to jest gra twórcy DayZ. Tak. Lądujesz na planecie i tam musisz przetrwać na tej Tak, Ta, Czyli taka kolejna wariacja na temat właśnie survival. Nie wiem, Ogólnie... że tam będzie battle royale czy nie, ale, ale wygląda bardzo sympatycznie. Graficznie Je... też bardzo dobrze. Jest taka strona, która się w tym roku nazywa 2020.e3 recap.com mhm. i na tej stronie można znaleźć dosłownie wszystkie zwiastuny, które do tej pory się pojawiły w kolejności chronologicznej. I można sobie obejrzeć to, co zostało do tej pory pokazane. Bardzo dobra strona, ona już funkcjonuje od kilku lat. Mhm. Tylko, że w tym roku oczywiście, jako że nie mamy pełnego E3, tylko taką namiastkę rozbitą na kilka czy nawet kilkanaście dni, no bo nas jeszcze czeka no, chyba pod koniec miesiąca prezentacja to jest, yy, stesenta jakichś gier. Jeszcze jest mhm. coś takiego jak IGN. Yy. Nie, jak to się nazywa, czy miesiąc, miesiąc z gier z IGN i oni tam co kilka dni pokazują różne tytuły i też chodzą różne pogłoski co do tego, co mo może się tam pojawić, ponieważ jest pe pewien plan tych pokazów umiesz umieszczony w sieci i już ludzie zaczynają dopisywać sobie do tego różne teorie właśnie mhm. gier, jakie mogą się pojawić. Ja, ja jestem, jestem też ciekawy tego wszystkiego, ja, ale... Ja, ja czekam, na, czekam na parę tytułów jeszcze. Mam nadzieję, że, że się dowiemy o ich istnieniu. Bo by, no jestem żywotnie zainteresowany, nie chcę mówić za bardzo jeszcze mm -hmm. <laughs> jakie to tytuły, ale, ale jest parę takich rzeczy. No i czekam na odpowiedź Microsoftu, bo co, co prawda oni zaczęli pokaz nowych konsol w maju, kiedy mieli tam swoją konferencję, ale ona była taka w do Czy odpowiedzi są... się pojawiały już w, po, podczas albo zaraz po prezentacji PlayStation 5, bo wiele gier, które tak szumnie były um, z takim rozmachem pokazywane na, na, na ich prezentacji, na, to tam, o, a na Series X będzie też w lepszej no jakości ta, i tak I to GTA 5 ta. też będzie na Oczywiście jak w naturalny sposób. Na, no i na... będzie także Resident Evil na przykład ósemka, do tego bardzo czekam, bo wygląda super. Mhm. i no, Wydaje mi się, że większość z gier, które były prezentowane na tej m, prezentacji Sony, za wyjątkiem Demon's Souls, za wyjątkiem... Nie wiem, czego tam jeszcze. Na pewno jakieś tytuły jeszcze na wyłączność tam są, ale... ale y... Wiesz, jeden tytuł, który wszyscy, który wszyscy myśleli, że będzie na wyłączność, czyli Godfall, to... jest na PC -ty też. Tak, tak, bo był na tym PC gaming show pokazywany. Tak. I wreszcie pokazali coś więcej, jeśli chodzi o gameplay, to nie, i, i, to nie było taka, taka zbitka szybkich, dynamicznych jakichś ujęć, tylko, tylko można było się przyjrzeć o co chodzi. I dla mnie to wyglądało, jak. E... No, to to big że big adventure będzie tylko na PlayStation. Tak. No i to wygląda jak Lord of the Fallen zmiksowane z, z tym nowym God of War. O, Zresztą, mówisz o Godfallu, tak? Tak, tak. tak. Mm -hmm. I to ładnie wygląda, no ale no... Nie wiem, no, w, Ja jestem w właśnie też bardzo ciekawy tego, co, co graficznie nowe, nowe, nowa generacja przyniesie, bo ja jestem fanem efektów cząsteczkowych, efektów świetlnych. Jestem bardzo ciekawy tego ray albo jakiejś tam innej wersji tego. Po prostu niech to będzie coś więcej niż tylko rozdzielczość i, i liczba klatek. Bo ja naprawdę... Oczywiście, no teraz to w, w Full HD to jest nic, nie? To musi być 4K, no bo bo, bo, bo większość osób ma już te wzorce 4K. Znaczy, nie większość, ale jakby tego się oczekuje, no nie? Że, na tej, że ta generacja dla niej standardem będzie 4K, ale ja bym chciał, właśnie, żeby było więcej jakichś, jakichś pyłków latających, żeby ta, ta przestrzeń była taka ni niesterylna, że to nie było, mhm. że piękne tekstury wysokiej jakości, tylko no to nawet to, co było widać na tym zwiastu, znaczy nie zwiastu na tej prezentacji Engine 5. tego, jak, jak fenomenalnie mogą być teraz budowane światy, i jak łatwo dla. znaczy jak wiele narzędzi ułatwi generowanie ultrarealistycznych tych światów. Ale właśnie, żeby coś było więcej w tym, żeby tam było więcej tego takich rzeczy, które po prostu pozwolą ci no zatracić się w tym, nie, no nie wiem, no dla mnie jak od, od czasów na przykład Kilzona trzeciego, gdzie tam mówiło się, że tam były te warstwy, to mi tego brakuje, bo ja tego nie widzę, no wyścig zbrojeń poszedł właśnie w rozdzielczość i w klatki i, i tyle, nie? A ja bym chciał właśnie, żeby te gry prezentowały się troszeczkę lepiej pod względem właśnie takich innych efektów, wiesz, fizyki, ten physics, no. ale jest y, jeszcze takie gier, które mnie, y, które mnie oczywiście bardzo, bardzo ekscytują to jest Mafia Definit e, Definitive Edition. I e, no, tutaj nie trzeba nic dodawać. Każdy prawdopodobnie zagra, nawet jeśli nigdy nie grał w pierwszą część, bo to na nie o nostalgi chodzi. To, e, tylko, że ten zwiastun który pokazywali, on, on bardzo szybko, tak, jest, tak pojawia się, że not actual gameplay. Czy to nie jest y, wideo z rozgrywki. To wszystko jest wy wyrenderowane. Ale mimo wszystko... Robi wrażenie. Nie wiem, czy AKD na tobie zrobiło wrażenie. Nie. nie znaczy, nic. Wygląda ok, natomiast to nie jest gra, do której, na, na którą ja szczególnie czekam. Nigdy nie, gra, znaczy, nigdy nie skończyłem pierwszej mafii mhm. i nie pali mi się do tego, żeby wrócić do tego świata. Chociaż znaczy, Doceniam wpływ tej gry, natomiast wiem też, że oryginal, oryginalni twórcy nie mają nic wspólnego, zupełnie nic wspólnego. Tak. Tak. z powstaniem tej wersji odnowionej. Nawet Daniel Wawra napisał na Twitterze, że dowiedział się o tym momencie, kiedy pojawiły się zwiastuny. Więc to, to, to tak trochę brzydko, moim zdaniem. Tak, no, ale, ale, ale odkładając kwestię tego, czy to brzydkie, czy niebrzydkie na bok, to nie jest to tytuł, który wzbudza we mnie jakikolwiek żywsze bicie serca. Nie czekam w ogóle. Ja widzisz, bardzo lubię te klimaty znaczy nie mówię, że o bo mafia jako, jako sam temat tak średnio, ale, ale bardziej chodzi o epokę tej, tej prohibicji, te lata 30. I to, jak, jak to miasto, które jest wzorowane na, na Chicago, jak, jak ono zostanie dokładnie teraz pokonane, bo jednak poprzeczka jest dużo wyżej. Już te, te standardy poszły w górę i to, co uchodziło jeszcze w, nie wiem, w drugiej mafii, czy nawet trzeciej, no to, to już teraz chyba w, te, w tej, tej wersji odświeżonej pierwszej mafii no, nie, nie, nie, nie przejdzie. I tam musi być coś więcej niż tylko prawda piękny teren do, do jazdy samochodem, bo, bo to jest to, że to są niesamowite miasta, ale tam się nic, nic nie działo, nic nie miałeś do roboty. Przeciwieństwo totalne GTA. Więc to jest, to jest duże, duża rzecz. Yy, inna gra, która mnie w ogóle zainteresowała przypadkiem, w ogóle wcześniej o niej nie widziałem, to jest Mortal Shell. To jest gra, która yy, zwiastun ma taki dosyć enigmatyczny, ale później fragment rozgrywki to wygląda jakby... To tak, jak, jak Souls. Naprawdę. Mm -hmm. I y, tam jest taki pojedynek dosyć długi, nużący, nic nie wiadomo, co się dzieje, bo to przez minutę, czy nawet dwie y, jest jakby walka z bossem i y, na tej walce z bossem y, są jakieś takie... no Autentycznie sama fizyka poruszania się, jak wyprowadzasz ciosy, tam stamina i tak dalej. Dark Souls. Tylko, że no, ta postać, y, którą ma gracz steruje, to że nie miała żadnych pancerzy, no nie wiem, taki Soul Level One i walczył mm -hmm. z bossem, ale, ale sympatycznie, sympatycznie się prezentowała właśnie dla kogoś, kto jest zgodniały tego, tego Dark Souls, bo, bo gry od From Software wyszły i wyszły o dużo gier e, podobnych, ale wydaje mi się, że one wszystkie bardzo dużo do siebie jakby dużo dodawało jakiejś dodatkowej mechaniki, jakiejś Jakichś takich zmian, które... Yy, ja niekoniecznie ich szukałem, tak? Czyli te wszystkie niochy, te wszystkie... Yy, jak się nazywała ta najnowsza gra od From Software? Summer, tak. Tak. Ja doceniam, że oni po prostu poszli w, w innym kierunku, ale, ale ja lubiłem grać takim ryzerem, który może być troszeczkę wolniejszy, który musi używać tarczy, ale no, no, no nie wiem, no tak, Ja to widzę w tej grze, że się tak wyrażę, mhm. ale to jest tylko po w takim fragmencie, no dosłownie po kilku po kilku ciosach wyprowadzonych właśnie z tym bossem, ja widzę, że to może być coś takiego, co nie fanowi oryginalnych Dark Souls się, się, się spodoba. No a poza tym tam właśnie bardzo dużo gier, bo ja myślę, że spokojnie można wszystkich naszych drugich słuchaczy do tej strony, o której wspomniałeś przekierować. Tak, tak. Bo, bo, bo na pewno jakbyśmy tak się jeszcze gdzieś, moglibyśmy spokojnie jeszcze z drugiej pół godziny nagrać tylko o tym yy, właśnie, które nam się zwiastuny podobało. Oj, to nie? moglibyśmy tak naprawdę mówić przez parę godzin, no bo tych zwiastunów było, było i jest mnóstwo, no co chwilę się pojawiają kolejne i naprawdę gier, które, pokaz które są pokazywane, to jest, jest zatrzęsienie po prostu. Nie, nie sądziłem, że aż tyle będzie pokazanych, to też jest takim chyba świadectwem tego, że pandemia zupełnie nie zaszkodziła, jeśli chodzi o możliwości twórcze i, i, i praca z domu w niczym nie przeszkodziła. Plus twórcy, którzy do tej pory na przykład nie mogli sobie pozwolić na prezentację na E3, dostali platformę, na której mogą swoje gry w jakiś sposób pokazać szerszej publiczności. Chociażby na tym PC Gaming Show czy na tym Guerrilla Collective, gdzie pokazane, pokazywane są gry które powiedzmy sobie szczerze dwa, trzy lata temu, rok temu, nawet trzy nie, nie byłyby pokazywane w, w głównym paśmie. Mm -hmm. Byłyby raczej pokazywane gdzieś z boku, bo widać po nich, że to są to pro produkcje twórców mocno niezależnych lub stylizowane na takowe produkcje, no bo jest moda przecież na indyki mm -hmm. i często jest tak, że Gra, która na indy wygląda takowym, wcale nie jest. I na odwrót też. Są tak. gry, które na indyki nie wyglądają, bo mają wszystkie właściwości produkcji potrójnego A, natomiast są stworzone przez twórców niezależnych. Mnie cieszy to, że bardzo dużo polskich gier zostało pokazanych. Naprawdę, bardzo, bardzo bardzo dużo polskich gier. Druga część serialu Cleanera, Trash Sailors, Ghost Runner. Um ta gra Paradise Lost o Krakowie w alternatywnej mm -hmm. rzeczywistości, o bunkrach pod Krakowem, więc naprawdę naprawdę sporo polskich gier, albo gier, w których Polacy maczali palce. No, to jest pozytywny e, akcent, bo jednak mi brakuje strasznie e, jednak tych konferencji takich klasycznych, gdzie, gdzie wychodzili na tą scenę, gdzie tam jakieś padały czasami częste żarty, ale to był to było święto. I teraz tak. mamy taką namiastkę tego, no ale Mi brakuje może bardzo jakiejkolwiek prezentacji od Nintendo. Jakiegoś, chociażby Directa. Bardzo mi brakuje, bo chociaż nie to, żebym narzekał na ilość, czy też na liczbę gier, które się na, na Switchu pojawiają, bo jest tego mam wrażenie, że aż za dużo. Zostały jeszcze jakieś gry z Wii U? Do tego? No, do do tak, zdeluksowania? Tak, tak. Zostały gry z Wii U do zdeluksowania jeszcze. To, to... Na przykład Zelda. Twilight Princess. Mm -hmm. No, to ona by... To, to byłby przypadek jak z GTA 5 Na, na wszystkie <grymne> platformy. <grymne> Od Gamecube począwszy. Tak. Tylko o ile na Gamecube była Zelda lewostronna, tak. na, na, na Wii. Wii była prawostronna, na Wii U była też prawostronna, no to w takim razie na Switch musiała być lewostronna. No, to, to byłoby ciekawe. Ja jestem jestem tutaj bardzo ciekawe. Mam, czy się mam Twilight Princess na każdą platformę? I kupiłbym, kupiłbym ponownie na Switcha. Hmm. No i nie wiem, jak, jak, jak... Ja to w ogóle tak patrzę na to... Niedawno wydali e, edycję jakąś kolekcjonerską, czy w ogóle nową wersję Xenoblades e, e, Chronicles, tak tej mhm. pierwszej części właśnie też tak, z Wii. Tak. I ja nie wiem, ja, ja nigdy się nie wciągnąłem w ten świat. I ja tak się zastanawiam, czy to jest naprawdę tak dobra gra, że... Ja cały czas liczę, że, tom, że tą grę z Wii U, tą X chyba, tak, chyba ona tak się nazywała, nie? Chronicles. Chronicles X. Tak. I ją tak. zrobią na Switcha, bo to ona miała tam najwięcej klimatów science fiction, mniej, mniej, mniej fantasy, nie wiem. Takie odnoszę wrażenie. Ale to jest tylko moje wrażenie. No tak. na Switchu nie ma chociażby też Mariana, prawda? Z, z Wii U. Nie ma Super Mario 3D World. Tak. A to był bardzo dobry Marian. Ale dużo w ogóle, jeśli chodzi o remake, jest nadziei w tym, że będzie Mass Effect, nowa wersja właśnie trylogii i liczę na to, że ona się pojawi właśnie na Switch'a. Nie, wiem, czy nie, nie widzę przeciwwskazań technologicznych. Zależy jeszcze, jak bardzo rozbudowane będą te zmiany. Czy to będzie tylko podbity rozdzielczość, czy to tam coś jeszcze wprowadzą. Nowe modele, nowa geometria i tak dalej, nowe misje. Nie wiem. I... No bo, bo to, że, taki, że taka wersja trylogii powstanie, to ponoć możemy być pewni. Tak? To, tak? to ma być duże ogłoszenie elektroników jesienią tego roku. Ja myślałem, żeby już teraz wszystko powiedzieli. Ja już nie chcę czekać, nie chcę niespodzianek. Ja już, ja już nie może, chcę, żeby oni zapowiadali zapowiedzi. To, to może na to wirtualnym nie... Gamescomie coś powiedzą. O. <laughs> no bo w tym roku czekają nas w zasadzie same wirtualne imprezy. Znaczy o ile będą, bo na przykład przecież Bliskon został odwołany całkowicie. Jeśli ja się Bliskun, zastanawiam. Bliskun nie będzie. Tak. Bardzo mi smutno z tego powodu. Bliskonu tak... to szkoda, bo, bo Bliskon to jest bardziej taka, taki, taki konwent, ale te wszystkie inne imprezy, gdzie prezentuje się gry, to ci najwięksi wydawcy to chyba właśnie się cieszą, tak zacierają troszeczkę rączki, bo wcześniej byli pod taką presją, że muszą coś pokazać, muszą mieć tę konferencję, muszą coś zrobić i tak dalej. A teraz tak Wiesz, zaoszczędzą parę milionów. No, dużo się zaoszczędzi na przylotach, na, na tak. stoiskach, no to na pewno ogromne no, oszczędności. No. A, a ludzie i tak jak są zgłodniali tam nowej części Assassin's Creed'a czy nowej części, nie wiem, jakiejś gry, jakiejkolwiek gry spod z, z szyldu Tom Clancy, to, to i tak to się rozniesie i tak każdy będzie widział. I tak każda, każdy serwis, każda strona internetowa o tym napisze, więc tak naprawdę no, to jest... Kwestia prestiżu, no nie? A że jak mają jakby ten odgórnie zostanę jakby zwolnieni z tego, z tego, z tego obowiązku wystawienia czegokolwiek, to, to, to, no to się tylko cieszą. No, ale nie, nie, nie, znaczy nie, samymi grami człowiek żyje, ale też lubi o nich poczytać. Ryszardzie. Jako, że jesteś człowiekiem bardzo czytanym i masz jedną z najlepszych, najwspanialszych bibliotek związanych z grami w Polsce. Na pewno, tak. tak czyli... sobie, a że właśnie w czasach takiego, takiego jak to się mówi, w czasach izolacji. W Polsce już ta izolacja całkowicie No właśnie, tak się śmieje z tego, że w ogóle nawet te osoby, które najbardziej krzyczały, że trzeba maseczki, trzeba się izolować i tak dalej, to sobie robią selfiki z przyjaciółmi wiesz, face to face i... Więc... Nie no, w Polsce jest tak, jak było poprzednio, wiesz, i nie, nie ma żadnych obostrzeń. Nie wiem, co jest w ogóle grane, no ale wiesz, jest, jest inna istnieje też duże prawdopodobieństwo, że ten odcinek Fantasmagierii odpukuje w niemalowany, czyli w mój pusty web. może być ostatnim, bo okazało się właśnie, że ponoć ta przepowiednia Majów została źle policzona i to nie chodziło o rok 2012, tylko rok 2020, a dokładnie czerwiec roku 2020. No, to w w tyle, że dwa tygodnie jeszcze mamy, nie? Ale tak. By było, jakby ta to nie do końca roku. grudzień W przyszłym, roku, tygodniu. Albo, jak, nie, grudzień, Przez, w przyszłym tygodniu ma nastąpić koniec tego świata, który znamy. Zgodnie z tymi zaktualizowanymi przyczynami, bo okazuje się, że poprzednio nie uwzględniono tego, że nastąpiła reforma kalendarza z bibliańskiego na. <laughs> Tak coś mi się wydawało, że tak powiesz nie? że, właśnie, że... No i tam, że wiesz, Majowie no? Majowie liczyli na Juliański a my nie, mamy nie, Gregoriański, nie, Gregoriański. Znaczy, choć no, nie, nie wiem dokładnie jak to rzeczywiście mogło wyglądać, bo przecież Majowie nie znali naszego kalendarza no właśnie nie wiem, czy w takim razie doczytać coś obejrzeć coś, czy, wszystko, czy nie ma sensu jaka jest książka, którą mając właśnie tydzień czasu chciałbym tak przeczytać i mieć z głowy. No właśnie właśnie nie nie potrafiłbym wybrać. Ale y, tak mnie ostatnio na to czytanie y, wzięło, bo y, niedawno wyszła no, właściwie album, nie, nie książka, czyli te 220 y, polskiej tak. gry, które warto znać i, i z Marcinem o niej rozmawiałem. Ja tak sobie, no tam jest tam jest mało treści, tam są zdjęcia, no nie, to jest album. To, to jest może to w języku angielskim jest określenie takiej książki, nie album, to się mówi... Coffee tam, Table on, chyba. Tak, co? Coffee, Coffee Table Book. Tak, czyli taka tak. książka, która jest sobie w salonie, która, mhm. którą sobie możemy wziąć, otworzyć na dowolnej stronie i przeczytać sobie tak. coś, jakąś ciekawostkę. To jest bardziej taki almanach tak. wiedzy. Znaczy niż... ja bardziej liczyłem, na przykład chociaż to, ta książka to jest dopełnienie... Poprzedniej, poprzedniego opisu. Nie tylko Wiedźmi, tak? Tak, nie tylko Wiedźmi Marcina, czyli Historia Polskich Gier Komputerowych. I moim zdaniem to jest, no tamto to jest książka, to jest sama treść. Fantastyczna. Tak, tam prawie obrazków pra nie ma, jak są to czarno-białe. Tak, i tych, tych zdjęć właśnie, no jest. Znaczy jest tam trochę, ale, ale to nie można mówić o tym, że po prostu te, te, trzeba sobie jakby szukać, googlać, czy tam jakieś tytuły i tak dalej. A ta książka bardzo dobrze uzupełnia, bo ja na przykład. To, Trochę liczyłem, że jednak, że to będzie. Że tam będzie trochę więcej tej treści, że się tak wyrażę. Że to będzie trochę jak The Story of Commodore Amiga in Pixels. Nie? Czy widziałeś tę książkę? Kisa Wilkinsa i Rogera Mkina? Nie, mhm. mam tutaj książki o Commodore The Amiga jest i The Final jest. Briana Bagnala, mhm. ale tej o, no to jest, jest książka piksela, wydawana przez, przez Fusion Retro Books. Czyli też mhm. taki kredowy papier. Twarda oprawa, no nie jest z, z, z, z tym dawkowym taką wolutą, ale to jest, to jest książka, która y, po pierwsze y, no, opisuje historię Amigii y, i y, też robi to w bardzo interesujący sposób. Tam jest, jest przedmowa autorstwa Davida Plezensa i, i, i później już y, no, autorów samych, ale też właśnie są takie ciekawostki techniczne i y, no. Na końcu są felietony ludzi związanych z, z, z, z Amigą. Nie? Niektóre nazwiska to mi nawet do tej pory nic nie mówią jak jej przeglądam, no nie? Ale, ale są to, to prekursorzy i autorzy na przykład wielu znanych gier albo jakichś jakich systemów, to no nie wiem, Aister Brimble, mm -hmm. David Whittaker, tak patrzę, James Sach, Sachs. Alex Trawers, tak patrzę, patrzę, co jeszcze jest, czy jakiś taki mi się pojawi nazwisko, które, te, które kojarzę, ale naprawdę to jest, to o tyle było ciekawe, że to były takie nazwiska, które normalnie się tak często nie, nie, nie, nie pojawiają, no bo akurat The Oliver Twins to każdy zna, nie, i też, też są tutaj, John Hare jest, ale, ale tak, żeby właśnie znaleźć jakichś takich, takich ludzi, których o, wcześniej oni w ogóle nie słyszeli, na przykład Mark Knight, no mhm. zupełnie mi to nie, nazwisko nic nie mówiło, ale jak patrzę na gry, to już są gry, które, które grałem, no nie? Które, które bardzo lubiłem. I jakby środkowa część tej książki właśnie jest trochę jak, jak te, te, te, te, te 222 polskie gry Marcina. Że masz mnóstwo gier i każda jest opisana w taki sposób, że masz grafikę na, całe, na całą stronę, bo to są dwie strony poświęcone i każdej grze tak, że masz po prostu tytuł gry, rok wydania, wydawcę, okładkę pudełko, pudełka i ekran tytułowy na przykład i właśnie jakąś grafikę z samej gry. I plus opis oczywiście. I tam masz tytuł alfabetycznie, no nie? I, i, i Agni, Barbarian, masz oczywiście Sensible Soccer kick -off, masz e, Lotusa, I have the Be holder. I to jest, to jest niesamowite, bo to oglądasz właśnie w taki sposób, że od razu ci się przed oczami pojawiłem te... E, w moim przypadku, to, to, to, to, Wiesz, przypomina mi się, jak siedzieliśmy na kanapie u mojego e, kolegi Artura. Wiem, że niektóre nie słucha, no nie, ale, ale, ale <śmiech> jakby mógł go poznać, tego pozdrawiam, bo to, to były te złote czaki czasy, które jak sobie myślisz, to nie trwały tak długo, no nie, bo my żeśmy tam od zawsze grali y, na tych komputerach na podróż. Każdy miał coś innego, ale ten taki okres amigowy był najspanialszy, bo to wtedy były najlepsze gry. I siedziało się na kanapie, nas było, no, nie wiem, szóstka i toczyliśmy jakieś turnieje no, nie w Sensible Soccer, albo y, no, coś niesamowitego, rewelacyjnego dla mnie to było, jak, jak graliśmy Hired Guns na tym Och, podzielonym ekranie gra. i trzy, cztery i, i osoby naraz. Nie? I tam jeden na klawiaturze, jeden na joysticku, ktoś tam na myszce, czy coś tam jeszcze. Po prostu niesamowita Zabawa. I, i, i w taką książkę ja sobie przypominam to, jakby to było wczoraj. I jest niesamowite. I to mnie strasznie, strasznie ekscytuje. I tak sobie mówię, kurczę, ale poczytałbym coś. tak? Mówię, że poczytałbym jakąś taką książkę o grach, ale właśnie na, napisaną przez, przez Polaka. I że tych książek akurat y, dużo nie powstało. I y, cyfrowe marzenia i jakby jej najnowszą edycję pod tytułem Wielka Księga Gier, to już chyba nie rozmawialiśmy. Nie wiem, czy jakaś miałeś okazję. Piotra Mańkowskiego te książki czytać. Nie przeglądałem, tylko nie kupiłem ich, bo tam powiedzmy, że znalazłem sporo rzeczy. Może sporo to za dużo powiedziane. Znalazłem kilka rzeczy, które ukuły mnie bo oczy, że jakoś to inaczej pamiętam. Tak. To nie, nie no to, to, to, to, to faktycznie. Bo to też, ale to też jest tak, że po prostu, jak zapytasz dwie osoby, które były w danym miejscu, raz jedną, raz drugą, i jak to pamiętają, to czasami mogą pamiętać pewne rzeczy inaczej. Ja... Zdecydowanie tak że no tak, no, że czasami, okej, okay, no, pamięć może połatać figle, ale to, co mi się podobało zawsze w, w, na początku w cyfrowych marzeniach, że ona opowiadała tak, jak właściwie starała się w jakiś taki sposób przystępny opowiedzieć od początku do końca o tych najważniejszych rzeczach, które składały się na tą historię e, no, tego, co my nazywamy, no nie wiem, grami komputerowymi, czy gr, grami wideo. I e, większość rzeczy oczywiście no, wymagało tego, żebyś sobie tą, tą wiedzę pogłębił, ale czytając tę książkę, to byłeś po prostu, mogło ci coś zaciekawić i wtedy mówisz, okej, okay, tutaj teraz sobie doczytam gdzieś indziej, czy na Wikipedii, czy gdziekolwiek, no nie nawet jeśli to nie jest najlepsze źródło informacji. I e, to, jak Cyfrowe Marzenia były wydane, to okazało się, że no, może nie każdemu ta forma odpowiada i Piotr e, naprawdę przeradogował tą książkę i, i jakiś czas po, po, po premierze e, wydał Cyfrowe Marzenia 2.0, i o ile się nie mylę, ona była dostępna tylko w, w, w wersji cyfrowej, ale teraz chyba rok temu powstała wielka księga gier, która właściwie jest jakby trzecią edycją, czy nawet czwartą, nie wiem jak to, to, to liczyć, tej książki naprawdę ma piękne ilustracje, jest, jest taką, też jest trochę yy, w takim kofi book table, ale, ale naprawdę dużo jest więcej treści. I nawet jeśli tam są jakieś takie nieścisłości, jakieś błędy merytoryczne, to całościowo uważam, że, że to jest kapitalna robota i, i, i ja czytałem pewne fragmenty i się wzruszałem normalnie. Wzruszałem no, się. Bo to są te rzeczy, które, wiesz, pamiętamy z dzieciństwa. Bo ty jesteś i... takim łagodnym olbrzymem po prostu. Tak, tak, tak, tak. <śmiech> tak. No i nie, nie wiem, bo cały czas zajmuje czas, ale jeszcze jednej książce powiem, zanim, zanim o tych, co ostatnio czytałem i, i co ty czytasz, ja cię zapytam, ale czy kojarzysz na przykład książkę bajty polskie. Oczywiście, nawet trzymam ją w tej chwili w ręce. Bartłomiej Kluska i Mariusz Rozwadowski, chyba już nieżyjący, niestety. Tak, w tej pamięci, tak. tak. Jeszcze Bart, Bartek napisał dawno temu w grach. Też bardzo bardzo fajne pozycje i powiem tak, wola jest zdecydowanie niż te wielkie księgi i gier yy, i cyfrowe marzenia, bo są moim zdaniem zdecydowanie lepiej faktograficznie opisane i mhm. język też lepiej yy, one dla się... mnie, lepiej się tak. je czytać tak, no Bajty polskie to, to jest książka, która się koncentruje na jakby na genezie e, że tak się użyję takiego słowa game devu w Polsce, czyli jak to wyglądało na początku jak, jak to się zaczęło, że, że powiedzmy były pierwsze komputery w Polsce ale też i nie chodziło o to, jak one były wykorzystywane nie wiem, strategicznie czy, czy cokolwiek tylko chodzi o to jaka była pierwsza gra którą można, powiedzmy, nazwać grą komputerową w Polsce, czy nawet polska gra komputerowa. Kto odpowiadał za, za ten, ten, ten trzon? Kim byli ci polscy programiści sypialniani? Jak, jak tworzyły się te pierwsze studia? Jak powstał Avalon? Jak powstał ASF? Czekaj, nie, akurat czeka w państwach polskich jest to opisane dokładnie, ale jeszcze historia tego Juliana Wenzla i tego mhm. California Karens i, i Karen. Że to jest niesamowite, że po prostu... Yy, Zupełnie nieświadomie, bo chyba niezależnie od tych, bo, widzisz, bo musiałbym skakać od tematu do, do, do tema, na, na temat, do, jeśli chodzi o książki, bo jest inna książka, którą, y, którą y, właśnie y, chciałem przeczytać już od dłuższego czasu. To jest ta, oni migają tymi kolorami w sposób, sposób profesjonalny narodziny game devu z ducha, z ducha demo sceny w Polsce. Tak, to jest bardzo atari -centryczne, książka. Tak, i tam właśnie się pojawia to, że po prostu ludzie, którzy odpowiadali za, za, za Mirage i za, za, za, nie wiem, może za Alcavalon, to może już nie, ale w przykład, bardzo mieli taką małą wiedzę o tym, o tym że, że było takie studio, które tworzyło gry wyłącznie na zachód, które były wydawane na przykład na, na pod, pod szyldem California Games, no, nie? Ale, no ale nie wiem, właśnie ta książka e, Bajty Polskie to jest książeczka, ona jest nieduża, bo ona ma chyba z 200 stron, ale tak jak mówisz, bardzo szybko się ją czyta, e, wiesz, no nie, nie będę cię tutaj, cię pytał, jakie fragmenty ci się podobają, bo nie wiem, kiedy to ty ty czytałeś, ale, ale mnie zawsze intryguje kilka postaci z, z tamtych lat, i, i część jest dosyć dobrze opisana w literaturze, a część tak, tak, tak dziś słabo, nie? Że, że na przykład bardzo mało wiadomo o Januszu Pelcu, bo on sam nie chce udzielać wywiadów, a to jest człowiek, który, no, moim zdaniem, stworzył jedną z naj, najlepszych polskich gier w ogóle Robo. z tego okresu, to, to, to chyba najlepszą, nie? Robo. Pamiętasz, Robo? No tak, wcześniej powiedziałem właśnie. Aha, robo. to też gdzieś nie doszło, halo, halo? halo <głos> nie doszło. Halo, halo, wojtku, halo, halo. <głos> nie tko... nie, <głos> Ale nie, okay. no, no robo, i, i, i tak się z... jak człowiek, który wcześniej, nie wiem, czy jakąkolwiek grę zrobił, być może jakiś taki program, być może działał na demo scenie, chyba miał ksywkę chaos, chaos, nagle robi grę tak genialną, tak przemyślaną, tak, tak fenomenalną. To jest, no wiesz, to, jest, to, jest, to jest połączenie po prostu doświadczeń i tego, co zaczerpną z innych gier, no bo jest ta gra wyjątkowo inspirowana i, i Dashem i Sokobanem. Po połączeniu tych dwóch gier w zasadzie otrzymujemy Robbo. Znaczy, i... tym Sokobanem tak, ale się, ale, że to na tyle ma własnych wiele elementów, że, że tam gdzieś musiał być pomysł na tą rozgrywkę, że to zbieranie tych śrubek, to wiadomo, że to przesuwanie tych skrzyneczek czy kwadratów. tak, to jest jaka Sokoban, ale tam są jakieś takie dodatkowe elementy, które mówię, kurczę, no miał Nie, no była jeszcze taka gra na Atari, zresztą nawet na Atari Link, która się nazywa Chips Challenge i no jak sobie zagrasz Chips Challenge to zobaczysz Robbo też. Tak. Aha. Tak. No ale myślę, że gdzieś dotarła do, te, do tej komunistycznej Polski. Tak, jak najbardziej. Ja w nią grałem, zanim Robbo się pojawił. Ona, ona miała też wersję na Amiga i na PC. Ja w nią grałem na Amidze. Bardzo rozbudowana, chociaż też na jednej dyskietce, gra logiczna, w której sterujemy ty, ty, ty, ty, tytułowym chipem. To jest taki chłopiec, który został uwięziony w jakimś takim dziwnym laboratorium, z którego musi się wydostać i też tam zbiera klucze, żeby otwierać drzwi, zbiera takowe przedmioty, które pozwalają mu przedostać się gdzieś dalej, dostaje jakiś laser, z którego może strzelać, przesuwa klocki. no Bardzo dużo elementów, które później się pojawiły w Robbo, choć moim zdaniem cały czas twierdzę, że Robbo jest najbardziej jednak Boulder Dashem mhm. inspirowane, ale no, dałbym te trzy gry. Boulder Dash, Sokoban i Chips Challenge, to jest, tak, to jest taka trójca Moim zdaniem inspiracji stającej za robo, bo może jednak było tak, że to po prostu była, był pomysł, który wziął się tak bez inspiracji. Bywa tak, że nagle w jednym miejscu powstają dwie, dwie podobne, dwa podobne produkty albo i więcej, których mm -hmm. autorzy się z sobą nie kontaktowali i nie, nie wiedzieli o, po, o istnieniu innych i po prostu w tym samym czasie wpadł na ten sam pomysł. Możliwe, że tak było. I w tym przypadku, jako, pamiętajmy jednak, że y, zarówno Baldur Dash, jak i Sokoman, jak i Chip Challenge pojawiły się przed ROB. bo jeśli ktoś był zainteresowany rynkiem growym, to na pewno w jedną z tych pozycji, szczególnie w Boulder no musiał się spotkać, musiał po prostu. Mhm. Mm nie pamiętam jeszcze tam e, Lasermanie i Lasermania Też. miała, miała z właśnie z tego z, z, sobo, Sokobana, przepraszam, nie wiem czemu się mydli cały czas, ten, ten pojazd był zrobiony, tylko że tam w Lasermanie chodziło o to, żeby przesuwać e, te lustra tak, żeby ten promień lasera wszystkie te oczka e, zniszczył, wypalił i no, nie ale to było kapitalna w ogóle gra i kapitalna muzyka, zresztą Lasermania, ja wspominam, bardzo, bardzo, bardzo ciepło i to jest, to jest niesamowite. Jeśli chodzi o, o te polskie książki, szadzie, bo ja tak mógłbym skakać od książki do książki, ale czy jest jakaś taka właśnie polska książka, którą czytałeś, albo z tych autorów, które ci wyjątkowo się podobały, właśnie oprócz tej wspomnianej bajty polskie i ta druga Bartka Kluski była... Pierwsza. Ona była pierwsza, wydaje mi się. Ta dawno temu w grach była najpierw, a później były baj, bajty polskie. Obie mi się podobają, obie, obie lubię, obie czytałem. Podoba mi się też ostatnia książka Marcina, czyli te 200, znaczy ten album. Oczywiście Wiedźmin, nie tylko Wiedźmin, te, też jest fajne. Natomiast gdybym miał, wy, gdy miał wybrać pomiędzy nie tylko Wiedźmin, a 222 gry, to wybrałbym 222 gry, bo one się tak fajnie prezentują właśnie mają taką albumową formę może doczekamy się podobnego wydania nie tylko Wiedźmina właśnie w grubej oprawie, w bardziej, bardziej takim reprezentatywnym wyglądzie, bo to zawsze dobrze robi książce, chociaż tak. jak pomyślimy sobie właśnie o bajtach polskich i dawno temu w grach, to one mają taką bardziej broszurową formę. I mimo to są tak ciekawie i dobrze napisane, że się je dobrze to no, tak wygląda jak nie, jakaś, jakaś praca doktorska albo, albo coś w ten stylu. No tak, takie, tak. Taka, taka wydawnictwo, właśnie wydawnictwo, wydawnictwo uniwersyteckie jakieś, Tak, tak. tak, tak ma tak. ograniczone środki bardzo. Hmm. Ale jak ale o tych 220 grach, czy jak przeanalizowałeś tą listę, to czy są tam jakieś tytuły, które uważasz, że nie powinny się znaleźć, na przykład jakieś inne w ich miejsce powinny trafić? Powiem ty, Ci, że... Ty, że... Byś ty robił taką listę, Ryszardzie. O wielu grach nie, nie wiedziałem, zwłaszcza tych samych od początku. Na przykład mm -hmm. ta gra o dosyć wulgarnym tytule Księżniczka. Ta. No tak, to jest taki klon Pack-Mana tylko z podtekstem. Tak, klon pa To, to on nie, nie wiedziałem w ogóle. Mm -hmm. Nigdy się z nim nie zetknąłem. Nie wiedzieć czemu. Natomiast o Może owieńcześ... teraz na Next się zagrasz. <śmiech> Może też. <Nie. śmiech> <Zawsze> grafiką. <śmiech> Powiem ci, że chyba wypisałem sobie nawet, czego mi tam brakowało ale większość zdecydowana jest w tej książce, mhm. więc... Ja nie wiem, jak tam wyglądała scena C64, bo jednak jakby Polska stała jednak Atari, jeśli chodzi o, o, o gry i tak dalej, no bo Atari było dużo bardziej dostępne i na przykład nie jestem w stanie ocenić tej listy pod względem tytułów polskich, które wyszły na, na Commodore 64, które Y, które były ekskluzywami, że się tak wyrażę, bo wiadomo, że dużo gier miało swoje konwersje, nie, i tam chyba Hans Claus wyszedł no, chyba na C64 i Miecze Waldgira, mm -hmm. wiel, wiele takich tytułów, y, które odniosły sukces na Atari, na jakby znalazły swoją wersję na, na, na C64, ale y, jak, jak patrzyłeś na to miejsce, to właśnie dużo znalazł tych gier, ja byłem w ogóle w szoku, że aż tyle w ogóle jest, bo, bo, bo tam było takich, i parę sequeli się znalazło, nie, i i wszystkie gry, które ja pomyślałem, że powinny się znaleźć, się powinny znaleźć. No, ja... Znalazł chyba wszystkie polskie gry 3D na, na migę, czy nawet, nawet UBK znalazł, który mm -hmm. miał całkiem niezły silnik. Um, nie sobie przypomnę, co tutaj... Właśnie przyglądam teraz. Mm -hmm. Co mi tutaj, czy mi coś brakowało? No, nie wiedziałem w ogóle o istnieniu gry tej sportowej Olimpiada 96. W ogóle nie widziałem, a Tak, byłem bardzo zdziwiony. To jest ta, że... co chyba Kawalon wydał, tak? Do gazety, tak, tak, tak, tak. Yy, zaraz, Prawo Krwi. I Prawo Krwi jest też, więc... Yy. Nie wiem, wydaje mi się, że chyba wszystko... No, wszystkie tytuły te Amigowe, które, sobie... które dobrze kojarzę <laughs> lub które kojarzę w ogóle, to są... Yy. A nie, nie ma Rustera chyba. Rustera nie ma. Czyli a widzisz. Poczekam, właśnie sobie przygimę jeszcze. To troszkę do tyłu. A Dan Wilder jest? Dan Wilder chyba jest. Jest za Żelazną Bramą, gielda światowa, Eternal na Commodore 64. Rooster, jak, jak ja się zagrywałem w tego Roostera, ale ja byłem wtedy pod, pod, pod, pod wrażeniem Alien, Alien Brida i, i w ogóle Dan jest Wilder jest? Wszy, wszystkie takie gry z, z widokiem z góry. Jest Oj, Rooster, jest, jest Rooster. A tu wiesz, to, to, Rooster to, to też jest Sebastian Nadzieińskiego gra. Tak. No, yy, a projekt Battlefield jest? Jest. A to jest ciekawe, bo ja w ogóle nie, nie, szukałem tej gry, nie? Czy ona chyba ja, została wydana, nie? W pudełku, ale ona chyba większego tak, sukcesu jest, ja nie w nią grałem, Ja w nią grałem, ale ten silnik był strasznie wolny nawet na widzę z pamięcią e, z pamięcią Fast I on hmm. bardzo słabo działał. Bardzo znaczy... tak rachitycznie. Tak, nie, tak. On, on Znaczy ja, ja niedawno grałem, bo chciałem znaczy sobie by, zobaczyć... Były dwie jak... gry w ogóle. Był, najpierw był Project Interstellaris, czy też Intercalaris, mm -hmm. a później był Project Battlefield. I w książce jest tylko Project Battlefield. Była ta ulepszona już wersja. Tak. No było takie fajne intro, jakiś, takie a Robocop, czy coś w tym stylu, bo tam... Intra nie pamiętam, Polski. powiem ci, że... Pamiętam, znaczy, świetna znaczy, intro do, nie, znaczy, ja do, do tak... Czy to, no to chodziło o to, o to też że tam czy był czy po prostu czy... samochód chyba policyjny i tam jakiś robot rykiwał go, o ile, ile dobrze pamiętam. A, a, a później sama grano, to to był taki, taki Wolfenstein 3D, ale dużo słabszy. To strzelanie było jakieś takie dziwne, bo, bo, bo strzelałem i strzelałem i ci ludzie nie padali, czy tam ludzie, no przeciwnicy, nie wiem, co to było. I, I chodziłem w kółko i jakieś teleporty. Znaczy było widać, że coś tam jest ciekawego, ale... ale dziś nie złapałem tego klimatu i tam nie można było chyba zmieniać sobie skalować wielkości okna, więc jak ja sobie teraz odpaliłem, prawda, na super dopalonej Amidze, uh -huh. że to wszystko fajnie chodziło, to ja nie mogłem sobie tego rozciągnąć tego okna i to mi strasznie, strasznie bolało, nie? Ale z książek, jeszcze polskich, w takim razie z tych nowych. No to Wiedźmin, tak? <śmiech> Wiedźmin, ale e, książka, którą wspomniałem, to jest książka, która niedawno została wydana e, właściwie to nie jest książka to jest transkrypcja Rozmowy, takiego, takiego długiego, takiej długiej rozmowy wywiadu rzeki Piotra Mareckiego z Tomaszem Cieślewiczem, pseudonimem Tedec, człowiekiem, który życie oddał i nadal daje, oczywiście, Atarii. I to jest człowiek bardzo, znaczy, to jest człowiek spełniony osobiście, ale taki, który, który bardzo dużo projektów zaczyna i tak, takie wrażenie odnoszę. Wszędzie był, wszędzie pracował, czy tam chyba w, w tamtym okresie to w Mirage, i też i robił demo jakieś gry zaczynał, ale nigdy tutaj nie, nie widzę, żeby to się jakby jakimś takim konkretnym efektem skończyło, ale to jest, to jest osoba, która bardzo dba o dobre imię Atari, muszę przyznać. Często, gęsto się pojawia na różnych konwentach, no, Atarowych, oczywiście nie muszę wspominać, ale jakiś czas temu na przykład na, na Pixelu była była taka konfrontacja, co jest lepsze Atari czy Komodor? i po jednej właśnie stronie był e, Tomasz e, Ciślewicz, a po drugiej był Sos Sosowski. Znany, o, to dawno temu było już. Tak? Tak. tak to jest kilka wydaje. lat temu, mi się wydaje, no. ale nie pamiętam dokładnie, bo czas leci bardzo szybko. I, i e, mnie bardzo zaciekawiło to, że jest taka prezentacja e, 36, czy tam ileś nowych, czy nowe tryby graficzne w Atari. I to jest to, jak jak e, ludzie po latach, mając więcej czasu, więcej wiedzy o danym sprzęcie, potrafią eksperymentować i, i wyciągać jakieś niesamowite rzeczy, którym twórcom sprzętu w ogóle nie przyszło do głowy, że można coś takiego zrobić. I e, jedną z, z, z, z takich, takich e, ciekawostek było to, że, stwor że stworzono nowy tryb graficzny. I oczywiście tutaj pominę cały, cały techniczny aspekt tego, ale chodziło o to, że można było większą rozdzielczość i więcej kolorów ale musiałeś podgrzać suszarką procesor, bo chodziło o to, żeby ten, żeby ten chip był e, pracował na jakiejś tam częstotliwości, ale był podgrzany. Wiesz, chodziło o to, że coś tam się zmieniało w tym procesorze, jeśli osiągał pewną temperaturę. I można było to przyspieszyć właśnie, e, podgrzewając go suszarką. I to jest, to jest niesamowite, to są takie ciekawostki. Ale sama książka e, to jest taki, taka fantastyczna podróż od, od początków... E, mm, od tego, co można powiedzieć, powiedzieć właśnie takim tym, tym polskim game devem. I tam takie rozkminianie od tego, co było taką pierwszą polską grą, która była wydana. I e, właśnie jest tak chyba, ogólnie się chyba mówi, że Puszka Pandory e, Borka to jest taka pierwsza polska gra, która została wydana, ale. Mm, no Mój go procesor. Tak, że było parę innych tytułów. Ja pamiętam, że mózg procesor, chyba miałem, to była gra, którą miałem, ona była w systemie Turbo. A ja nie miałem w ogóle systemu Turbo, więc nawet nigdy nie miałem okazji jej zagrać, ale miałem gdzieś kasetę. Ale jak łatwo się właśnie domyślić, jak też wspomniałeś, to jest, to jest książka bardzo Atari Centryczna. I ja się cieszę, bo ja jestem, bo ja, ja zaczynałem od Atari. Znaczy to mój pierwszy komputer ośmiobitowy to było Atari 65XE właśnie już tej, tej, w tej nowej bryle, y, którą można było znaleźć w Pewexie. Znaczy ja mówię bryle, bo to, bo to była nowa iteracja ośmiobitowego komputera właśnie na te rynki y, rozwijające się, y, inspirowana y, y, Atari ST, czyli tym, tym takim właśnie już charakterystycznym kształtem. Y, i, no ja pamiętam, że wiele osób miało tam Atari 800XL, to była ta podstawowa wersja tego komputera, jeśli ktoś sobie właśnie gdzieś za granicy jakimś takim cudem sprowadził, ale jak ktoś kupował normalnie w Pewexie za bony, dolary, yy, czy inne takie, to to, to właśnie to było to, albo 130XE, jak ktoś miał bardzo dużo pieniędzy, albo właśnie 65XE. I naprawdę strasznie yy, też tkliwie właśnie razem z, z, z rozmówcami Wspominałem te, te, te, te wszystkie czasy, no nie? Bo, bo, bo wiesz, zaczyna się od tego, jak, jaki był właśnie ten głód komputerów, jak, jak brakowało, znaczy jak, jak byliśmy chłonnym rynkiem, mimo że była ta żelazna kurtyna i tak ciężko było jakieś, jakieś maszyny. Nie? I, i, I w tamtym okresie e, właściwie królowało ZX Spectrum i, i właśnie 8-bitowe Atari. Z czasem, jak ktoś miał bogatych wujków, ciocie w Niemczech, no e, pojawiały się Commodore 64. E, dzięki temu, wydaje mi się, że, nie wiem, jak to powiedzieć, kiedy już e, świat żył na przykład 16-bitowymi komputerami, to u nas na początku lat 90. rozwijały się właśnie te twórcy gier, te studia, które tworzyły na, e, gry na komputery 8-bitowe i tworzyły rewelacyjne gry. Naprawdę. I, I są gry, które ja do tej pory wspominam no w wieku, kursze, no one się wnieść bardzo dobrze gra. Miesz, ja bardzo lubię misje i nawet niedawno odpalałem misję. Taka mm -hmm. komnatówka, wiesz, tak, tak. chodzisz, strzelasz. Ale trzyma się. Wspomniany Hans Kloss, bardzo dobry. Fred, ja nie pamiętałem, że Fred miał scrollowaną grafikę, jak w Mario. Oczywiście on tam swój, tak wolno chodził. To nie była tak dynamiczna gra, tak szybka, jak, jak, jak Super Mario, ale to jednak była gra, gdzie, gdzie, ten, e, gdzie ten obraz był skrolowany, nie? nie, że nie przychodziłeś, o, cyk, przychodzisz do następnej komnaty, właśnie jak, nie wiem, bo w misji, że stwierdzał ci się obraz i, i, i to wszystko. No i wiesz, nawet tam, e, Tomasz opowiada właśnie, jak za, zaczynał e, swoją przygodę, jak, jak pracował e, w Mirage, jak, jak, jak wyglądały początki właśnie tego, tego tworzenia gier, jak, jak powstawały te studia, e, jak zdobywało się, jaki był głód na przykład, żeby wydawać gry. Rzeka w przypadku, wiesz, jednych studiów, to oni wydawali tylko swoje tytuły, które oni tworzyli, ale były też studia właśnie takie, które można powiedzieć, że byli takimi takim typowymi widawcami, tak, że po prostu pojawiali się twórcy, mieli gotowy produkt lub produkt, który trzeba było dopracować, a Mirażim pomagał z, z przygotowaniem gry na, na rynek i z, z, z wydaniem jej w odpowiedni sposób, to jest rewelacyjna sprawa, no i oczywiście jest o, o, o demo-scenie i o tym, jak e, no ludzie do tej pory e, tworzą, tworzą niesamowite rzeczy, spotykają się e, na różnych copy-party. Oczywiście e, to nie są imprezy wielkości Pixel Heaven, ale jest na pewno bardzo rodzinna atmosfera i, i, i wiesz, tam się wszyscy znają i wspominają te najlepsze czasy. Nadal tworzą niesamowite rzeczy, jakieś nowe dema jakieś nowe e, możliwości znajdują pokazywania mocy tych komputerów, no. Ale tak jak mówię, najbardziej właśnie dla mnie ciekawy był ten fragment opisujący między innymi właśnie te, te pierwsze studia profesjonalne w Polsce zajmujące się game dev'em i te, które, które na przykład jak, jak, jak Karen mm -hmm. stworzyli właśnie dla Wencla te gry na zachód i to jest to jest, to jest bardzo fajna książka tam, tam nie ma dużo faktów takich nie ma takiego researchu jak na przykład zrobiłby Bartłomiej Kluska czy czy, czy no tam filmik, jest to, tak... dużo rzeczy które autorowi się wydają a jednak tylko mu się wydają ja, ja tam znalazłem już na pierwszych kilkunastu stronach sporo takich faktograficznych drob, bardzo drobnych pomyłek co do daty, co do tego, kiedy coś zostało wprowadzone, kiedy się pojawiło w Polsce, ile kosztowało i tak dalej. To nie jest nic, co umniejsza jakości książki, tak. tylko są takie, tak, takie drobiazgi, które tak naprawdę zauważy tylko osoba, która żyła w tym samym czasie, mm -hmm. co autor też się interesowała tym samym. Czyli akurat taki, taki, taki typ jak ja, jestem troszkę starszy od, od kolegi i wydaje mi się, że pewne rzeczy też zapamiętałem inaczej. Podobnie jak w przypadku książek Piotrka Mańkowskiego, e, i o którego też jestem starszy, niestety. Nie wiem. Jesteś jak, jak, jak wino, Ryszard, z wiekiem coraz lepszy. No. Ja, no ja coraz lepszy masz pamięć. Ale i to, i to ja, ja nie jestem wielkim fanem takich książek, wywiadów, jakich, chyba że nie z jakimiś takimi osobami, które faktycznie normalnie bardzo rzadko dziś się udzielają i trzeba je tak ciągnąć za język I, i wtedy dobry rozmówca, dobry przepytujący potrafi pewne rzeczy wyciągnąć, jakby zainspirować, pobudzić te szare komórki do, do myślenia i przywołać pewne fakty, które normalnie gdzieś tam są w, tylko w czeluściach pamięci i nie, nie zawsze się to udaje. Tutaj, tak jak mówię, to jest taka podróż sentymentalna dla mnie, że, że tutaj w ogóle kapitalną robotę zrobiła redaktorka, Marta mm -hmm. Syrwid. Ja oglądałem, zanim przeczytałem tą książkę, to oglądałem bardzo też taki fajne takie spotkanie autorskie i była ona i był właśnie Tomasz i opowiadała o, o pracy nad książką, jak, jak osobie, która nie była w ogóle związana z komputerami. Wiele rzeczy było trudno zrozumieć, ale jak wiele też rzeczy się nauczyła po tym, jak skończyła nad nią pracy. I to jest, to jest też takie sympatyczne, nie? Że, że to są tak ciekawe rzeczy, że nawet ktoś, kto jest spoza nie wiem, tego, tego tej branży, tej, tego naszego hobby, jest w stanie coś tam interesującego znaleźć, coś tam interesującego dojrzeć. No. A drugą książką, którą, którą przeczytałem, która właśnie jest tutaj z Ryszardem związana częściowo, to jest Wiedźmin. Historia fenomenu ym, autorstwa Adama Flamy, mhm. czy Flamy. Flamy. To jest w, Flamy. M. Tak, to jest, to jest książka, która y, jest taką laurką trochę, muszę przyznać, bo ona tam nie, ona nie, nie, nie, nie podchodzi bardzo krytycznie do, do, y, do, y, do całe, ca, całego tego uniwersum, his, tego, tego fenomenu właśnie tak, te, te, te z Wiedźmina, tak? Tylko tylko stara się go uporządkować, czyli od początku te wszystkie najważniejsze rzeczy związane właśnie z Wiedźminem i z, z, z książkami, z, z prozą Andrzeja Sapkowskiego właśnie tak przedstawić, tak chronologicznie i Ryszard współtworzył, no właściwie gdyby, gdyby nie tej i grupa ludzi, no nie, to nie byłoby tego projektu Wiedźmin, który Rozrósł się do, do czegoś takiego jak, jak Wiedźmin 3, dziki gon, który do szturmem zdobył. Nie, To trochę za dużo powiedziane, wiesz. To, ja tam byłem na początku, nie? To jest... No tak, no to jest, ale o samym początku, że to jest. No gdzieś ktoś musiał zasiać to ziarenko, tak? <słuch> ktoś musiał je podlać. I wiadomo, że w pewnym momencie ktoś inny przejął tą, tą, tą, tą doniczkę z tym kwiatkiem i z niego tam powiedzmy wyrósł w sad, bo tam zaczęli odcinać i sadonki robić i tak dalej, ale właśnie bardzo... bardzo... Bo, bo, bo tak jak mówię, no, książka ma taką strukturę, że tam jest... każdy rozdział o czymś innym traktuje, tak? Zaczyna się oczywiście od, od y, y, samego Andrzeja Sapkowskiego i, i od tego, jak powstał Wiedźmin, skąd się wziął pomysł i wiele rzeczy już wiadomo, prawda, było na ten temat, tak? Jak, jak, jak to Andrzej Sapkowski pewnego dnia za namową syna postanowił wziąć udział w, w konkursie w, na, na najlepsze opowiadanie, tak. I że tego konkursu nie wygrał, ale że okazało Dostał się... to że... wyróżnienia. Tak, ale, fa... ale ludziom się spodobało to, to, to opowiadanie tak, że po prostu chcieli więcej, więcej, więcej i Parowski wziął jakby pod swoje skrzydło, można powiedzieć, redakcyjne. Był takim kambelem, no bo był właściwie takim nie fantastyki polskiej. Z tej książki można się dowiedzieć, jak ten fenomen się rozwijał i że faktycznie, no, nie ma tam jakiegoś takiego, nie ma takiego podejścia krytycznego do tego, na przykład, nie wiesz, nieanalizowane nie, nie są na przykład opowiadania i że na przykład, okej, okay, w tym opowiadaniu prawda, nie wiem, Sapkowski zapożyczył sobie z pięknej bestii, wiesz, pomysł, czy coś w tym stylu, tylko chodzi o, o to, skąd to wszystko się wzięło. Co, co kolejny wywiad, już mu się chyba tych wywiadów nie chcę przypomnieć. Że... Wywiad Andrzeja Sapkowskiego w tej książce jest no, nie pokazuje pana Andrzeja z najlepszej strony. Tak, tak. Ale to jest to, że i to jak przeczytasz, bo ja przeczytałem wszystko, tam wiesz że jesteś wiem, gdzieś w połowie, tak? Czy ja, ja wybiór, wybiór czytałem, czytałem rozdziały poświęcone komiksowi, grom, poświęcone serialowi, ale już nie wszystkie, więc jeszcze troszkę mi zostało. Ale mam, mam egzemplarz z autografem autora, dziękuję Adamie serdecznie, jeśli słuchasz. Więc to, to, to bardzo, bardzo się cieszę, że w ogóle mogłem uczestniczyć w tak ciekawym projekcie. Jak analizujesz, no nie, jaką postacią jest właśnie z samych tych takich faktów, no nie, że e, Sobkowski się nie, nie angażuje właśnie w, takie, w, te, w te projekty w żaden sposób, bo to po nim spływa, no to, to właściwie to, to widać, że... zastanawiam się, że to jest taki jakiś ból, z, zgasznienie, bo on jeszcze na te konwenty do, do niedawna jeździł, i, i brał udział w, w, w, w tych panelach i opowiadał, i, i żartował. Oczywiście na swój sposób tam czasami coś powiedział, tylko zdaje się, że jak zaczęli mu znowu wyciągać to, że obraża gry Wiedźmina, że jak on śmie, prawda, coś tam mówić, to on się na ponownie, wiesz, odciął od tego wszystkiego i... Czyli nie, wiesz, o co mi chodzi, nie że po prostu on... Ma takie podejście, że go coś nie interesuje. Jak go tam, jak Anna Gwoźdź robiła tą wystawę, prawda, i chciała, żeby chociaż, nie wiem, może przyszedł i tak dalej, żeby tam do Gdańska przyjechał, czy gdzie to było. Ja mówię, a po co ja mam tam jechać? Nie, nie chcę mi się. Na ryby jadę. Tak, zapalonym wędkarzem. Mimo, że on y, zupełnie się nie angażował w to, no to jakby ten, ten fenomen rósł, rozwijał się i nie no, angażował się bardzo w latach 90 wiesz, bo Andrzeja Sapkowskiego można było spotkać na każdym konwencie w zasadzie i on tam był i się bardzo bratał z fandomem. To był czas, kiedy Andrzeja Sapkowskiego można było zaczepić na korytarzu i sobie z nim pogadać i napić się <śmiech> <śmiech> i bardzo się ciekawe z nim rozmowy prowadziły, bo on zresztą, mam wrażenie, uważał fandom ówczesny za no, ludzi zresztą miał rację, z bardzo czytanych i posiadających dużą wiedzę. Sądzę, że obecny fandom jest znacznie szerszą grupą, co wystarczy patrzeć na Pyrkąt na przykład, jak się jedzie, że tam jest mnóstwo osób, które mam wrażenie w życiu nie przeczytały żadnej książki. Tak, tak, tak. Seriale i tak dalej. Tak, jak jak znaczy, ogólnie podejrzewam, że jakby im powiedzieli o Wiedźminie, to oczywiście grę znają, ale książek to już raczej nie. I mam wrażenie, że u pana Andrzeja nastąpiło w pewnym momencie takie rozgoryczanie, że, że został sprowadzony do poziomu twórcy fanfików mhm. dla, u niektórych osób, prawda? To, to, mhm. i, I jak to? Co, co, co to? Co, co to w ogóle ta książka Wiedźmin na podstawie gry? Co jeszcze umocniło, tak. umocniło mocny tak fakt tego, że, te że, ale... tak, tak, że miały okładki z, z gier, nie? które są ładne. Ale to przecież też była na Supernowy, te, jego wydawnictwa. To, to nie już... jest jego wydawnictwo, tylko wydawnictwo, w którym on wydawał. Znaczy ale... nie, w sensie jego wydawnictwo, bo ja nie wiem, czy on jeszcze w jakimś innym wydawnictwie wy... chyba... wydawał książki nie, w Polsce. Chyba nie, chyba hmm. nie, chyba tylko Supernowa była. Tak. Natomiast, wiesz, tam nie, nie wiem, czy, czy była poruszona historia okładki Pani Jeziora. Ta, tej, że nie zrobił jej Bogusław Pol Tak, tak, że nie zrobił tak, Bogusław Pol Tak. Nawet jak, bo też jest, bo Bogusław Pol też udziela wywiadu, jest, jest z nim rozmowa i zdąży jeszcze zanim za odszedł też w świętej pamięci. Fantastyczny grafik twórca komiksów i on razem z, z Maciejem Parowskim i jeszcze wtedy na początku z Andrzejem Sapkowskim no, stworzyli ten, ten pierwowzór taki wizualny Wiedźmia, który w jakimś tam stopniu wpłynął na wszystkich. Wiesz, no, Bardzo. No, tak, i ka każdy wie, wiesz, że tam, tam twórcy filmowi mówili, że nie, no przecież wszyscy czytaliśmy tę samą książkę, więc e, stąd te podobieństwa. A tak naprawdę, jak czytasz książki Sapkowskiego, tam te opisy są oczywiście, ale, ale dla mnie na przykład to, co było, co fantastycznego zrobił CD Projekt, oni na tych na tych wzmiankach, na tych jakichś takich wyrywkowych informacjach, strzępach informacji, oni to obudowali. To tak jakbyś miał na przykład, nie wiem, puzzle, z których po prostu znalazłeś, nie wiem, obraz, który składa się z tysiąca puzli. Ty gdzieś tam masz z różnych miejsc, nie wiem, 100 tych puzli i układasz i jesteś w stanie gdzieś tam dosztukować całą tą resztę tych puzli. I co zrobił CD Projekt? Dał, wiesz, temu światu, ym, znaczy wszystko zwizualizował, tak? Ale pierwszymi ludźmi, którzy to za zrobili, to właśnie był Bogusław Polch, no i, i Maciej Parowski. I, I te grafiki Polcha, no, no one wpłynęły no bardzo na, na, na, wiele, na wiele rzeczy. Zresztą Polch właśnie, tak jak wspomniałeś, szedzi, on tworzył okładki oprócz tej ostatniej. I on tam zrobił tą ostatnią okładkę, tak, on też zrobił. o tym mówi, ale chyba się Andrzejowi Sapkowskiemu nie spodobała. Jakiś inny grafik y, zrobił tę ostatnią okładkę. Jest najgorsza Zanim... Słucham? Jest najgorsza ze wszystkich to ostatnio. Tak, i zanim, zanim jakby Polk mógł odpowiedzieć, to oni już ją zaklepali, już, już, już, już poszło do i i no to się skończyło tym, że chyba właśnie Polk zerwał współpracę z wydawnictwem i już więcej chyba nic nie zrobił. Już tam w pierwszym wydaniu Wiedźmina nie tylko okładka, ale też grafiki w środku książki są. Tak, mam. I co ja. są gra... Nawet tak. robiłem zdjęcia dla Adama, że mógł wykorzystać, ale ostatecznie zdobył sam lepsze, lepsze jakość. Tak. Bo, bo, bo generalnie w późniejszych wydaniach już tych grafik nie ma. To jest o tyle ciekawe. Niestety, a są bardzo fajne. Tak, kiedy, tak. kiedy oglądałem te grafiki, bo one powstały przed komiksem, a już było wiadomo, że komiks się pojawi, to byłem bardzo zadowolony i myślałem sobie, o, jeśli takiej jakości będzie komiks, to, to świetnie. Ale niestety okazało się, że pan, no. pan Bogusław poszedł w zbytnią On umowność zaczął... pewnych... Tak postaci tak. i mam wrażenie, że tam były bazy, znaczy jestem pewien, bo, bo widziałem wiele też wersji tych, tych grafik, że tam największą złą robotę robi źle położony kolor. Tak, to jest, to, to też właśnie porusza te kwestie, bo po pierwsze, e, no Polk był znany z tego, że bardzo szczegółowo potrafił rysować, tak. że najmniejsze detale gdzieś tam, prawda, jak ekspedycje gdzieś tam pod lupą oglądasz, to jesteś w stanie pewne rzeczy zobaczyć, które na przykład wcześniej mogłeś ich w ogóle nie zobaczyć, nie? ale postanowił pokazać, że jest dojrzałym, nie, tak, tak tłumaczy, że jest dojrzałym twórcą i chcę pokazać, że potrafi też w innym stylu rysować. Stąd ta, ta, ta, ta kreska była zmieniona, wiesz, mniej szczegółowa. Wiesz co, ja dochodzę do wniosku, ale... że, że jeśli w pewnym momencie autor komiksów, grafik, postanawia zmienić swój styl, to z reguły chodzi to na gorsze. Jak popatrzymy mhm. nie tylko na Bogusława Polcha, ale na przykład na naszego wspaniałego Grzegorza Rośnickiego, to ostatnie torgale, które on jeszcze rysuje, znaczy maluje już w zasadzie, to nie mają w ogóle startu do tych tomów, powiedzmy tak, do, do 17. 18. To w ogóle jest tak... Pozbawione szczegółowości, tak robione, no, nie, nie powiem. To że no, może coraz ciężej mu się rysuje. Może wiesz, tak, to wiesz, to jest wiek tak. też, nie? Ale tak. zmienił styl, no bo zaczął malować. Mhm. Z Ołówka przerzucił się na, na, na pędzel i, i farby, i to na pewno w, wymaga też zupełnego, zupełnej zmiany podejścia, ale to jest zmiana na gorsze. wiesz, jak patrzę sobie na pierwsze zeszyty torgała, to, to, to ta kreska, to, to widać od razu, że to jest rosiński. Od razu. Mm. Teraz też niby widać że to Rosiński, bo rzadko kto maluje komiksy, ale, ale no jestem zdecydowanym fanem tej początkowej twórczości. Nawet jeszcze tej twórczości, kiedy Żbiki rysował. Bo ten jego początkowy styl jest taki trochę naiwny i trochę umowny, pozbawiony szczegółowości, ale, ale niezwykle charakterystyczny. Ja jestem w stanie, jak tylko zobaczę jakąś grafikę, to jeśli jest jakaś rosyjska, której nie znam, a mało jest takich, mm -hmm. no to jestem w stanie od razu że tak, to, to był pan Grzegorz Rosiński i jestem w stanie powiedzieć mniej więcej w których latach to po, tak. powstało, bo, bo, bo wiem, jak się zmieniał jego styl i, i mam wrażenie, że, że kolejne zmiany były na gorsze i to samo dotyczy Bogusława Polcha. Nie mówię o tych, tych pierwszych prób, ale powiedzmy, że jego styl się ukształtował przy AIS, znaczy przy Ekspedycji oraz przy Fanki Kowalu, i to jest mm -hmm. absolutne, absolutna najwyższa Liga Światowa. To mm -hmm. jest, nie wiem, kto, kto, na świecie był w stanie lepiej i bardziej szczegółowo rysować to. Wiadomo, że on też miał swoich mistrzów i też się inspirował, szczególnie panem Giroux, bodajże. Mm -hmm. I tym od, boże, jak się nazywał, Tim Comics, yy, w, o, o w podróżach w czasie rozbitkowy czas, rozbitkowy mhm. czas. I, no I tam widać bardzo dużą inspirację u, u Polcha. Natomiast kolejne fanki kowale to już jest za, za, duża, za dużo karykatury, za mało szczegółowości, za mało detalu, za mało precyzji. Mhm. I, I to samo już było widać w Wiedźminach. Znaczy najpierw była ta droga z której się nie wraca, czyli ten, ten wstęp do Wiedźminą, no, tak? Opowieść o, o Korinie i tej, jak ona się nazywa, O no, rodzicach. O rodzicach, do mnie tak, tak. O domniemanych. Do mnie bo, bo ta historia chyba właśnie, to jest też jakiś chyba ich wymysł, nie? Że tego nie było. Nie, to... nie, to jest oczywiście, że, że to, tak, znaczy to, że... No, Wisena, wi uzdrowicielka Wisena tak, i wojownik Korin. To jest historia, która... Opowiadanie było, to było drugie opowiadanie, które, drugie albo trzecie, które się pojawiło w fantastyce i można się było domyślać, że to jest o, o rodzicach Geralta, natomiast nigdzie nie było to powiedziane wprost. To był pomysł Aha. pana Marcina Parowskiego, żeby zrobić z tego taką, taką historię wprowadzającą do, do Wiedźmina. Natomiast widać bardzo dużo elementów, które nie pasują do świata wiedźmińskiego, jak na przykład sama geografia, jak na przykład stwory, które się nie pojawiają nigdzie indziej, w, ani w opowiadaniach, ani w sadz sadzach, jak na przykład bobołaki. I co ciekawe, tutaj panowie postanowili troszkę podrasować późniejsze opowiadania, które adaptowali do, do komiksu i w każdym opowiadaniu wprowadzali te postacie, które się pojawiły też, znaczy te rasy, które pojawiły się w drodze, które mhm. której się nie wraca. Czyli te właśnie bobołaki chociażby, których nie było w opowiadaniach, natomiast na, na, w komiksach się pojawiają, żeby pokazać ciągłość tego świata, żeby pokazać, że to jest ten jeden, y, y, jedno uniwersum. Mm -hmm. no to jest, a propos jeszcze komiksu właśnie Pola, bo to jest w książce, nawiązuje, znaczy mówi się też o tych y, już nowych komiksach, nie? Ale właśnie... O Boże, jakie to, to jest kupo. Ja Ale te, te książki, te komiksy Pola właśnie, one mogłyby zyskać, gdyby faktycznie wydano je na Odpowiednim papierze i odpowiednie kolory, bo. Ja bym ty... chciał je w i bieli, bieli po prostu. To Też... by mi wystarczyło. Czerniel czer tak. by mi wystarczyła, natomiast, znaczy, nie powinno się niszczyć książek, ale to, mi co Dark Horse nie... zrobił, to jest po prostu. Aha. To jest zbrodnia. To jest zbrodnia, mhm. to jest to, Tak. Czy, czy mogę użyć brzydkiego słowa? To, nie, no, nie, nie, użyj jak chcesz, to nie. wypikamy. Ale nie, bo, jakie ja to jest ja przykład... Po prostu, to jest, jakie to jest przerażające komiksy. to się w głowie nie mieści jak można, posiadając tak fantastyczny materiał wyjściowy, zrobić taką tak miałki, tak miałką opowieść. Nie mówię o rysunkach, mhm. natomiast... O, o, Ale to jest o... odcinanie kuponów. Ale to takie jest... totalne odcinanie kuponów. Tak. Takie, wiesz, już... O... To jest takie odcinanie kuponów, tak jak właśnie to, co to, to też jest wspominane, że Wiedźmin nagle zaczyna się pojawiać, wiesz, w Soul Caliburze, czy, czy w, w Monster Hunterze, czy w jakichś takich innych rzeczach. No, ja wiem, że to jest jakaś taka pro... swego rodzaju promocja ale to, to na pewno gdzieś gula skakała Sapkowskiemu, jak, jak, jak gdzieś tam... Nie, wtedy że... już było chyba... Już po tej tak? ugodzie sądzę, że już A. jemu góle nie skacza w ogóle. Tak, tak. Ale, ale właśnie m, gdyby, gdyby te, te komiksy wydane były teraz z oryginałów, tak mówisz, bo zdaje się, że, że Polk te wszystkie gdzieś te, te, te, te oryginały tych wszystkich tych prac chyba gdzieś mam, bo, bo... Znaczy teraz jego książce, córki, tak, mają. Tak, córki że w, w tej książce, jeśli się pojawiają właśnie jakieś grafiki z tych, to to jest zaznaczone, że to na przykład pochodzi z, z, z kolekcji albo właśnie z, z własnych materiałów nie? Bogusława Polcha, że to nie jest tak, że gdzieś tam ktoś właśnie zeskanował z jakiejś gazet. Znaczy, bo są zeskanowane oczywiście gazety, bo tam jest pierwszy numer Wiedźmina, znaczy pierwsze pierwsze opowiadanie Wiedźmin, które się pojawiło właśnie w fantastyce, to też jest jest okładka, i jest jest, jest książka, e, książka, ta pierwsza strona, no nie, z, z tym takie pożółkłe kartki, widać, że to było zeskanowane, nikt tego nie miał w jakimś takim innym formacie, ale, ale te późniejsze komiksy, ja z tych wszystkich komiksów czytałem tylko ten jeden, który, chyba ten ostatni, które wydały, e, oj, który był właśnie zaznaczony, że to są, że są dwie autorki z Polski. Tam, tam to nie ma, wspom... ale widzisz, tam ciekawe, bo nie wspomniano w ogóle o tym tomie Dzieci Lisicy. Ten, który jest na podstawie sezonu burz. Ten, który jest wycięty z sezonu burz bez w ogóle wspomnienia Sapkowskiego. Chyba jest wspomniany jak właśnie na zasadzie takiej, że ktoś po prostu... No nie, nie ma. Ja zaraz, aż tak... zaraz tak? zerknę raz tak? do książki. Ja czytałem, to, czytałem to trzy razy specjalnie, żeby to znaleźć i nie znalazłem w ogóle wspomnienia tego komiksu. I obstawiam, że tam cały czas muszą być jakieś... Skoro coś nie zostało wspomniane, to widocznie były z tym jakieś problemy. A, I... Nie wiem, no... W, bo tam jest akat. Nie jest rozmowa właśnie z Aleksandrą Motyką a propos y, córki płomienia tego komiksu właśnie, który też wydawał Dark Horse, ale, ale jest autorstwa y, jej i sobie próbuję to gdzieś znaleźć. To, nie, Marianny Strychowskiej. No, ale to jest to, akad, ja, to jest jedyny komiks, który czytałem, bo gdzie właśnie mnie zaciekawił y, tym, że, że akcja się dzieje w zupełnie jakimś takim innym miejscu i Wiesz, ta kreska była taka dosyć interesująca, ale jest bardzo kolorowy. To jest jednak z tych takich mniej mrocznych, nie? Te pierwsze, te pierwsze komiksy, które wydawał Dark Horse, zapowiadały się przynajmniej z okładek na no, coś interesującego, bo tam chyba okładka była e, Majka e, Magnoli, nie? Tak. A, a, a, a już i, i kreska też taka dosyć charakterystyczna, więc ja sobie myślałem, że to mógłby być coś ala Hellboy, nie? Coś, coś tak, z takim podejściem, ale Widać, że zupełnie ci nie, nie, nie przypadły do gustu i... Wiele osób podziela twoją opinię. No i właśnie to jest to, że książka opisuje te wszystkie rzeczy, które na podstawie... E, znaczy, zrodziły się dzięki, dzięki e, opowiadaniom Sapkowskiego, tak? Dzięki, jest jest wywiad nie z jednoma, z dwoma osobami, które, które tworzą, e, no, głos Geralta z Jackiem Rozenkiem, który właśnie bardziej opowiada o tym w kontekście gier i jest Krzysztof Banaszyk, który... Ja jestem Krzysztof Tim, jest Tak. On, on robił właśnie w superprodukcji Geralta, w, ale też pojawiał się w jako, jako Vernon Roche. Vernon Roche, tak. Że jego głos też się tam pojawiał właśnie. i Wiesz, ja Kat... Banaszka. Bardzo lubię, ale ja jestem tim Rozalek. Dobra, jest <laughs> trzeba, coś... sam jednak wspomniane, jest na 157 w mojej stronie dzieci, dzieci są wspomniane. Tak. tak. Tak i tak. No, bo coś, coś kojarzyłem właśnie, bo, bo ja, jak ja pamiętałem o tym, jak kiedyś, żeśmy dawno temu, że to, że to jest wzięty, a nie wiem, czy, czy, czy, czy jota, w jota no nie? Ten, to, to opowiadanie zostało przerzucone, ale zupełnie nie jest wspomniane, że na podstawie tego opowiadania, oprócz tego, że gdzieś tam jest wzmianka, że na podstawie postaci wykreowanej przez Andrzeja Sapkowskiego, czy jego uniwersum, czy coś w tym stylu. Tak, i akurat to to... Ten, ten komiks jest najlepszy z tych wszystkich, bo jest na podstawie Sapkowskiego. Tak, tak, tak. Więc, żeby tak jeszcze wspomnieć, jest oczywiście e, rozmowa, czy jest, jest oczywiście fragment, y, czy rozdział poświęcony y, filmowi i serialowi sprzed już teraz 18 lat i Ryszardzie, pamiętasz tego Wiedźmina? Pamiętasz Żebrowskiego? Mm -hmm. który, Oczywiście, a, że pamiętam. Ob oblewany był krwią, jak walczył z tymi potworami. Pamiętasz tego smoka? E. Oczywiście, że pamiętam. I powiem ci, że, że po obejrzeniu serii Netflixowego obejrzałem ze dwa odcinki Wiedźmina Polskiego i o ile I się pogodziłeś. Przy przyoczyłem na polskiego Wiedźmina, znaczy, jak oglądałem co tydzień, z wielkim bananem na twarzy i, i uśmiechem, nabijając się po trosze z tego, co mm -hmm. widziałem, po prostu to była doskonała komedia. Tak, taki trochę śmiech przez łzy. To po obejrzeniu Netflixowego uważam, że to dzieło sztuki było wręcz. To, tak. znaczy, to, to jak zarżnięty nie... został biegiem Netflixowy, to trzeba specjalnego talentu lub pisarzy, nie mających w ogóle pojęcia o tym, o czym piszą. So Obstawiam te drugie. to drugie. Mm -hmm. Znaczy, oni podeszli trochę inaczej. No. Oni, oni zrobi swoją własną adaptację. Zapkowski jak zwykle, wiesz, uciął się. Chociaż tu, w przeciwieństwie do wszystkich innych tych produkcji, udało się pana Andrzeja wyciągnąć na plan, bo on chyba na, na Węgrzech był. Podobało mu się i z, z tą showrunnerką nawet taką krótką, promocyjną rozmowę przeprowadził, ale w takim swoim stylu, gdzie skąd skąd czerpiesz pomysły. No, trzeba być genialnym pisarzem. Po prostu, no nie? Tak. Ja nie pamiętam dokładnie, oczywiście parafrazuję pewne rzeczy, ale e, tak, to, tak to mniej więcej gdzieś wyglądało. Ale jest rozmowa właśnie z Markiem Brodskim, który był reżyserem tego pierwszego Wiedźmina. No i można się też paru ciekawostek dowiedzieć, ale tam jest bardzo ciekawy motyw, ale tego motywu się bardzo tam jakoś nie opisuje, nie, nie rozwodzi. O tym, o tym, jak scenarzysta Szczerb... postanowił... Szczerbic, tak? Tak, postanowił się zupełnie odciąć i powiedział, że on nie chce się nawet podpisywać pod tym wszystkim i żeby jego nazwisko zdjąć z napisów tam początkowych czy końcowych i to. Ale to jest problem taki, że film był słaby, bo musieli go pociąć, a później gdzieś tam się zmieniła im koncepcja i to inaczej zmontowali, postawili na coś innego i ktoś, to zupełnie miał oglądać ten film, nie wiedząc, kim jest Wiedźmi, kim są te postacie, no... Po prostu wiesz, był w, w, w czarnym lesie. A jak e, oglądasz seri serial, to tam jest, no, nie wiem, 12 odcinków tam było, czy coś takiego, może trochę więcej, może trochę mniej. I każdy miał 50 minut, więc tą historię można było troszeczkę lepiej opowiedzieć. I wtedy powiedzmy, o ile sama, sama historia y, była okej, okay, no to niestety i tak kulały scenografia trochę, efekty specjalne tam. Dużo, dużo rzeczy było do. To można było zrobić lepiej, mimo że... A to była przecież ta polska superprodukcja, tylko że też, też tam się rozmowa, rozmawia na przykład z, z Januszem Bocianem, który wtedy robił efekty specjalne mhm. chyba tego smoka słynnego i, i, i no mówi, że tak na... W Polsce po prostu nikogo nie było, kto się tam grafiką taką 3D czy w ogóle komputerową zajmował. Hej, tak, tak nabijaliśmy się z tego złotego smoka, który oczywiście no, jest straszny, ale popatrz sobie na to, co zrobili na, na Netflixie, no. Jak te smoki znaczy, wyglądają? No, po prostu to jest z... Ja muszę jeszcze i, raz obejrzeć i to Netflixie, robił, żeby, kurczę, przecież to chyba, czy to nie, nie robiło studio, czy to nie, był, nie robił Platy, i masz? Nie. nie. Mam znaczy, nadzieję, że nie. No, wiesz, nie. Ja mam wrażenie, że w ogóle po, postać pana Tomka Bagińskiego była tam w ekipie, daje kwiatek do kożucha, a może nie. Znaczy, ja mam, ja mam takie miejscu. wrażenie, że Tom, Tomasz Bagiński miał, miał prawa do, do serialu, po prostu bo on miał te prawa, bo też jest o tym wspomniane, że miał w 2015 roku, czy tam którymś, e, miał zrobić serial, dostał nawet jakąś dotację niedużą i, i, i, I mi się wydaje, że po prostu on, e, Netflix musiał wejść w współpracę. Oczywiście to jest moje, wiesz, jakby zga, tak, tak sobie dywaguję, że, tak, że po prostu, net, że on stał się tym producentem wykonawczym nie dlatego, że po prostu potrzebowali jego talentu, czy jego, jego kontaktów z Andrzejem Sapkowskim, czy tam powiedzmy, nie wiem, jego byciem pomostem między, na przykład, nie wiem, Grom a, a serialem, ale, bo, bo jednak ekipa serialowa się bardzo odcinała. To też chyba zależało, żeby zrobić dobre wrażenie na, na Sapkowskim, że oni się odcinają totalnie od gry. Że oni nie chcą po prostu być kojarzeni z Grom. No, grą. Na, nawet mówili, znaczy nawet używali polskich imion niektórych. Tak, czyli tak, jest jaskie, jaskie. Tak. a pierwotnie miał być ponoć tak, że znaczy na, nie ponoć, na pewno, bo pani Loren Hirsch pisała o tym na Twitterze, że oni planują wszystkie imiona, żeby były tak jak w książce, czyli nawet Myszowur miał być po polsku, ale chyba uznali po pierwszych próbach zdjęciowych, że aktorzy nie są w stanie tego wymówić, no. <głos> więc zrobili mm -hmm. z niego mały sek. Tak, tak, tak. No ale tam oczywiście Tomasz Magiński się wypowiada jako, jako jedyna osoba w kontekście no tego ostatniego właśnie najnowszego serialu. No i tak, że książka jest bardzo dobrym takim przekrojowym opisaniem tych, tego, tego fenomenu i tych wszystkich adaptacji, można powiedzieć, które do tej pory powstały, ale brakuje mi moim zdaniem właśnie tego lepiej w zagłębienia się w ten fenomen yy tej trzeciej części, no nie, ale jak powstawały właśnie te, jakby, jakby można było gdzieś jakieś takie smaczki, nie wiem, tylko, że czy to jest kwestia jakichś takich umów, czy oni nie chcą o tym rozmawiać, jak to wyglądało z innej strony, nie, wiesz, to po, po, postawianie do, do jednej z najwybitniejszych gier wszechczasów i o tym mogła być zupełnie cała książka, ale gdzieś mi, gdzieś mi brakowało tego, bo, bo, bo wszystkie inne rzeczy jakby zostały zaznaczone, że yy, książka ma nie wiem ile stron, bo mam wersji cyfrowej. Tą książkę Wiedźmińską, teraz czy pamiętam? Tak, ile tam jest, ale tam jest chyba z 500 są co najmniej, nie? nie. 503. Tak, no. strzał w dziesiątkę, można powiedzieć. I że, że prawdopodobnie można byłoby drugą książkę, która by opisywała jakieś trudy i jakie przeboje mieli twórcy właśnie z, z adaptacją tego Wiedźmina trzeciego. bo ja bym chciał na przykład poznać, jak, jak powstawał na przykład Bestiariusz, bo, bo wiadomo, że pewne, pewne rzeczy były nazwane, ale teraz jak to zwizualizować w taki sposób? Jak, jak Bo też kwestia na przykład Sapałski mówi, że jak coś tworzył, to on nie brał uwagi, on nie, rysował, on nie rysuje sobie mapek, on nie tworzy sobie jakichś tam systemów, no nie, żeby to wszystko było gdzieś rozplanowane i dopiero później, jak już ma to wszystko rozplanowane, to wchodzi w, w pisanie. Nie? On po prostu tworzył historię, a wszystko było przy okazji i dopiero gdzieś chyba jakiś tam czeski tłumacz jakby stworzył pierwszą mapę tego, tego tego świata, Wiedźmina, nie? I, i jestem bardzo ciekawy, jak, jak pewne takie rzeczy powstawały, ale to jest to, jest to co by mnie jako, jako osoby, która się właśnie grami interesuje, to, to, to by mnie zagłębiło. I dlatego ja się cieszę, że chociaż chociaż jedną osobę, która jest związana z growym Wiedźminem, że, że się tam znalazł Adam i że mógł z tobą porozmawiać, bo, bo to jest naprawdę jedna z ciekawszych rozmów w całej tej książce, Więc ja bardzo, bardzo, bardzo polecam. Pewnie mógłbyś jeszcze parę jakichś smaczków? Mógłbym, ale nie wiem, czy jest ku temu... Smaczki, wiesz, mogą się wydawać smaczkami, a mogą też być, wiesz, to jak ja coś pamiętam, to jest spojrzenie tylko z mojej strony. Tak. Dobrze tak. było, żeby też ktoś po drugiej stronie się wypowiedział ja nie chciałbym rzucać no. jakichś bezpodstawnych... Znaczy, z no mojej to nie, strony to jest... podstawnych oskarżeń. No tak, ale na przykład wiesz, jak wyglądała współpraca z włodarzami co projektu, nie? Z Michałem Kicińskim. No źle i... wyglądała. Fatalnie no. wyglądała. Tragicznie no. wyglądała. No. Tak. Że to Osoba, która wymaga, nie? Która mówi, że ma być na dziś. Ale to wydaje mi się powie każdy, kto wtedy pracował. No, zresztą później był taki, jak ja odszedłem to był taki okres chyba roku, że w zasadzie niewiele się działo. Dopiero kiedy Maciek się przyszedł, to, to sprawy ruszyły bardziej skopyta i to już wiązało się też z odejściem Michała od Zredają. On się zajął tylko tam zewnętrznym marketingiem, natomiast został, nie wiem, czy, czy sam odszedł, czy też został poproszony o to, żeby może przestał pracować przy Wiedźmi, natomiast jego miejsce zajął jego brat Adam, który jest pod pewnymi względami przeciwieństwem Michała, bo jest taki bardzo konkretny, zorganizowany, ma wszystko poukładane, Michał jest jednak, mimo że jest wybitnie inteligentną jednostką, wybitnie inteligentną tak. osobą, to, to jest jednak, albo był, bo nie wiem jak jest teraz, ale wtedy był takim troszkę chciałbym też nie, nie użyć mhm. złych słów, więc chwilkę się zastanawia. Był takim kręgiem chaosu, wiesz, rzucał mnóstwo pomysłów, bardzo, mhm. często bardzo interesujących, naprawdę świetnych wręcz pomysłów, ale często pomysłów też absurdalnych i żądał realizacji wszystkich na już, mhm. na teraz. I, I to wiesz, często też pomysły były sobie wzajemnie przeczące. Pewnie jeszcze kiedyś e, pewne rzeczy warto byłoby, e, warto byłoby o tym powiedzieć, bo w, w przypadku właśnie tych kolejnych tytułów to jest trochę tak z, z drugiej ręki. I, i, e, nie wiem, zastanawiam się na przykład, czy Adam Badowski, e, czy, czy Adam e, Flama się do, do, do Adama Badowskiego na przykład zwraca, albo do Jacka Brzezińskiego, albo na przykład, nie wiem... E, z osobami, no nie, bo teraz jak, jak sobie myślisz, to przy, przy Wiedźminie III tam już setki osób pracowało, więc to już zupełnie inna kwestia, nie? Ale ja, ja bardzo bardzo właśnie się cieszę, że, że gdzieś tam ktoś, prawda, postanowił to wszystko uporządkować i wydać to w formie takiej, takiej książki no co, co by nie mówić, to jest fenomen. I dzięki teraz serialowi temu Netflixowemu, nawet jeśli to nie jest idealny serial, to to już jest chyba górna półka, jeśli chodzi o popularność to no To jest, fantazji, to jest wielka zaleta akurat tego serialu, że wzbudził zainteresowanie całym uniwersum. Natomiast to jest serial, który, przy którym ja cały czas się zastanawiam, jak można było zrypać tak doskonały materiał źródłowy. Tak, podobnie jak w przypadku amerykańskich komiksów. to jest, Mam wrażenie, że to, mam do czynienia z ogromnym niezrozumieniem materiału źródłowego albo przeczytaniem z niego najprostszych elementów, tam w ogóle... Nie wiem, ja, ja, ja, ja próbuję tutaj, nie, znaczy nie, nie, nie mogę wejść w polemikę, bo aż tak bardzo nie pamiętam yy, czy, czy w, znaczy czy nie chciałbym bronić tego serialu. Ale uważam, że, że nie był zły. Tylko to jest kwestia tego, że ja nie jestem aż aż, aż, aż tak, tak dobrze nie znam. Nie pamiętam Im, wszystkiego. Im mniej znasz materiał źródłowy, tym lepiej się bawisz na tym serialu. Ja sobie przypomniałem wszystkie opowiadania przed przed serialem, czy y, wszystkie komiksy, bo te filmiki, mm -hmm. kiedy serial wyszedł, byłem bardzo podekscytowany i po pierwszym odcinku tak oj Jezusiczku. Po drugim, ooo, a po trzecim, oh. Podoba mi się, że tam twórcy tego serialu podjęli pewne decyzje, które na przykład, no, jak mówisz, no, komuś to nie kojarzy pewnych rzeczy, to mogłoby się wydawać niezrozumiałe. Ja jestem ciekawy tego, jak to się rozwinie, bo oni planują co najmniej 8 sezonów, więc e, może im się ten materiał e, źródłowy gdzieś skończyć, no bo też... E, no chyba, że, że chcą ten... całą sagę zrobić. Tylko tak. jeśli chcą całą sagę zrobić, to będą musieli mocno zmodyfikować, bo już prowadzili taką liczbę przekłamań w stosunku do opowiadań książek. Tak zmienili część postaci. Zrobili z niektórych postaci no psychopatów w ogóle. To, to mnie najbardziej boli, że tam w zasadzie jest tak, takim strasznie jaskrawymi, może, nie jest strasznie po prostu takim to to topornie ciosane są te postacie i, i, i są tak kreślone albo czarne, albo białe, bez w zasadzie żadnych odcieni szarości plus pomysły wzięte totalnie z czapy, które burzą świat i burzą logikę tego świata, jak na przykład ten Doppler, który potrafi przejmować nie tylko ciało, ale w ogóle całą wiedzę wszystkich swoich ofiar, ofiar, no tak, bo to jest psy, Doppler, psychopata, morderca, co, co już w ogóle jest przy, e, niezgodne z tym, co napisał Sapkowski. Ale okej, okay, powiedzmy, licencja poetyki, ale gdybyśmy, gdyby wziąć sobie taką postać i pomyśleć, zastanowić się nad nią, to byłaby najpotężniejsza istota na tym całym świecie. I wytropienie jej, gdyby ona miała chociaż odrobinę głowy na karku, to wytropienie jej i przejrzenie jej planu byłoby niemożliwe, ona byłaby tam, rządziłaby tym. A patrząc na to, jakby jest psychopatyczna, to cała kraina spłynęłaby krwią, no bo mamy do czynienia z istotą, która lubuje się w cierpieniu, okrucieństwie. No to w ogóle jakieś absurdy i abstrakcje. Jak, wiesz, jeśli, jeśli popatrzysz na ten serial tak z wierzchu zupełnie, nie zagłębiając się, jeśli, jeśli popatrzymy na, na ten serial nie, nie skażając się myśleniem, no to okej, okay, no, takie patrzadło na, na poziomie, powiedzmy, Kseny albo Herkulesa z lat dziewięćdziesiątych. Ale jeśli tylko trochę się zastanowimy i przyłożymy odrobinę logiki do tego, co się dzieje, o ile można mówić o logice w świecie fantasy, ale powiedzmy o, o, o logice następstw pewnych akcji, prawda? bo zawsze mamy akcje i reakcje. no to to, co jest w tym serialu, to jest po prostu totalny absurd. Tego się nie daje naczypowić. To jest totalny absurd i, i, i to, to oni to pisali albo będą cały czas zjarani, albo w ogóle nie zrozumieli o co chodzi w książce, albo jedno i drugie, albo po prostu no, są głupi, no to, to jest... Albo cyniczni, wiesz, no tak specjalnie zrobili, wiesz, nie, nie ty tak nie, nie. Będą nigdy, nie będzie zwracał na to uwagi. Nie. nie, ja stawia, obstawiam też... raczej niestety te, to, że są, że są ignorantami. To, to jest rzecz, że, że, Ale że mogli coś są zrobić, coś, żeby zaskoczyć właśnie wielkich fanów. No no bo nie, do no, popatrzcie. Popatrz co zrobili z Ejkiem? Z Ejka zrobili kolejnego psy, psychola. tak? W przeciwieństwo tego, jaką się zachowywał w książce i jakim on był, na podstawie jakich postaci on został stworzony. Nie, on nie był religijnym fanem, on był to, był, to był Don Kishot po prostu. To był Don Kishod. A tutaj zrobili. Podejrza, nie zdziwiłbym się, gdyby ci senżyści w ogóle nigdy nie słyszeli o Cervantesie ani Don Kiszocie I, I po prostu nie ogarnęli, o co, o co tutaj chodzi. Nie, nie zrozumieli. Wiesz, to jest. Sapkowski pisał wielowątkowo. Wymagał od swojej. Tu to, to, to, to, to opowiadania i książka, które są łatwe do czytania, ale jednocześnie mają w sobie mnóstwo warstw i podtekstów, które też wymagają oczytania. I to i sporego czytania, jeśli chcemy w pełni zrozumieć Wiedźmina i w pełni zrozumieć sagę, czyli opowiadania i sagę, to musimy wcześniej przeczytać bardzo dużo książek. I, I musimy posiadać taką bazę pewną odczytania. Jestem przekonany, że ci scenarzyści nie mają tej bazy. No bo jak mają przeczytać Sienkiewicza na przykład? No. Nie przeczytają. Jak mają przeczytać Fredę Mickiewicza? Nie przeczytają. No pewnie nie słyszeli, że, że tacy pisarze istnieją. No więc... Wiesz, może właśnie wzięli to tak, że wzięli to, co, to, co zrozumieli, a później a, to przez swój, a, zrozumieli, swój... a zrozumieli niewiele i, i wyszedł taki potworek. No. Jedyne dobre to jest świetne obsądzenie Henry'ego. Henry jest naprawdę hmm. świetny, to mi się podoba. No. Ale jeśli chodzi o książkę, to książkę polecam. To na szybko, bo już, ja już nie będę polecał niczego więcej, co przeczytałem, co, co miałem tutaj, bo to były zagraniczne jakieś książki. Ryszardzie, co... Właśnie czytasz, co masz na tym kidlu, którego tam... E, no właśnie, ja tu mam taki stosik gier, o, nie gier, tylko książek o grach przygotowanych, wydaję Bitmap Books albo Read Only Memory, na przykład książki o Amidze, książki o, o, o Bitmap Bros, książki o Gremlinach, książki książka taka Britsoft in oral history, czyli mhm. o, o początkach powstawania, rynku, tworzenia gier w Wielkiej Brytanii w latach 80. Natomiast, co mam na Kindlu? O, to jest bardzo ciekawe. To jest fantastyczna książka bardzo, polecam. Wydawnictwo Readown in Memory, taka wielka cegła pięknie wydana, brydce czy Bo nazywa. to jest, to właściwie można powiedzieć, że to jest prawdziwi. to są prawdziwi prekursorzy Oczywiście, oczywiście. Natomiast że, że to... na Kindle, właśnie włączam mm -hmm. Kindle mam kilka rzeczy, które czytam jednocześnie, bo czy czytam 3-4 rzeczy na raz i słucham jeszcze. Przede wszystkim mm. słucham te, teraz Jean, Has... Jean Hasp, który zmarł niestety. Wczoraj y, francuski pisarz, podróżnik, etnograf, y, który w 73. roku napisał proroczą, absolutnie proroczą książkę Obóz Świętych, która opisuje w 73. przewidział to, co będzie się dziać teraz. I to jest nieprawdopodobne. Naprawdę. Y, znakomicie na tych napisane y, pięknym językiem. Też... Y, okrutna miejscami, ale bardzo prawdziwa książka o tym, co się... o tym, jak teraz wygląda świat. A, po, a poza tym, słucham ostatnich tomów jeszcze Mekhanu, znakomite, znakomicie czytanych przez Filipa Kosiora. Słucham sobie Hyperiona w, w nowym tłumaczeniu, gdzie nie ma hyżywara, tylko jest dzieżba, co mi trochę przeszkadza. Ale to, powiedzmy, to jest drobiazg Natomiast czytam sobie na Kindle powieść kryminalną z lat 80., z roku 80., znaczy dziejącą się w latach 80. Ryszarda Ćwierleja. Upiory spacerują nad wartą, to jest opowieść o dzielnych milicjantach <grymianie> z Wydziału Kryminalnego w Poznaniu. W 85 roku to się dzieje. I to czytam. Ja ogólnie lubię dobre kryminały. Tutaj jest jeszcze ta otoczka mojego dzieciństwa i dorastania. Nie? To jest, dlatego tak dlatego to, to, to czytam i to się dobrze mi czyta. Czytam nową powieść Marka Krajewskiego, czyli pomocnik kata. Marek Krajewski to twórca Eberharda Moka. Przede wszystkim. Tak. Breslau, wszystkie, Tak, tak, wszystkie. Breslau, ale też Lwów. I to jest tak, opowieść. Zygmunt. Jak się nazywał Zygmunt. Oczywiście, Edward Popielski ksywałys, komisarz tak. z Lwowa. To się wszystko dzieje w okresie międzywojennym. Z Zygmunt Zyga Maciejewski był w tym. W kryminałach, które dzieją się w Lublinie. Też był w okresie no właśnie, międzywojennym, myślałem. Zyga Maciejewski, tak, bardzo fajny też. Marcin Wroński, tak się nazywa ten autor. Co czytam? Czytam mitologię nordycką jeszcze? Ilagajmana w przygotowaniu do w końcu do transmisji Asgard Rath. I przypominam sobie znowu fenomenalną, ostatnią rzecz pospolitą Tomasza Kołodziejczaka, czekając na Tom kolejny, który miał pojawić się w roku 2018, a on 2020 jeszcze nie ma. I mam w kolejce Roberta Szmita zgasić słońce, czyli też taka książka alternatywnej historii też chyba okres międzywojenny. I chyba Bronisław Piłsudski, czyli brat Józefa Piłsudskiego. Japonia, magia, ninja, wy, walki wywiadów. Zapowiada się dobry klimat. Tak, tak, Zapowiada się bardzo dobrze. Robert Schmidt to bardzo, moim zdaniem, dobry, płodny i ciekawy piszący pisarz, który no, zna swój fach jak najbardziej. Więc serdecznie polecam. To są tak, takie pierwsze rzeczy, które mi się wzięły. Ja staram się sporo czytać. Dużo też słucham właśnie. Dużo słucham to ostatnio właśnie to, ten obóz świętych, który jest przerażający. Przerażający i fascynujący jednocześnie. To jest coś wyjątkowego. Jeszcze raz powiem Jean Raspail Ogień Świętych. Powieść napisana w 1973 roku. Jean Raspail umarł wczoraj, 13 czerwca. Miał 94 lata, więc przeżył to już piękny, wiek. piękny wiek. No i przeżył miał życie pełne przygód, bo już od młodych lat takie przy... na, na, na wyprawy jeździł no, po całym świecie m, zbierać m, informacje etnograficzne w Ameryce Północnej i Południowej i nie tylko, też na Dalekim Wschodzie, więc wiedział o czym pisze, a obóz świętych, no to jest nie sądziłem, że książka napisana w 73 roku może z tak z taką wielką dokładnością pokazać to, co się dzieje. Wiesz, on nawet przewidział imię papieża, który, znaczy prawie, bo papież w tej książce, ona się dzieje, powiedzmy, nie jest to bliżej określona, na przełomie wieków, tak? Czyli tam, w wczesne lata, dwutysięczne. Papież, który jest w książce, jest, nazywa się Benedykt XVI. <śmiech> Tylko jest no zupełnym proszę. przeciwieństwem pana Ratzingera, zupełnym. Bardziej taki przypominający obecnego papieża Franciszka. Także. Ale ten obóz świętych to widzę, że, że interesujący tytuł. To jest nawiązanie do apokalipsy, do miejsca, w którym zebrali się ci, którzy próbowali się schronić przed nadchodzącą apokalipsą. No to, no to pamiętaj, pe że ja, bo też wspominałeś, wspominałeś o tej kupce tych książek. Tak, tak. Y, to ja bym Cię prosił, żeby później oczywiście y, poza anteną przejść mi listę tych i zrobimy taką polecajkę, właśnie tych książki, które Ale polecam. to ja Ci mogę ty... powiedzieć już ty, tych ograch. No to tak? Britsoft obowiązkowo. To jest widownictwo Read Only Memory. Bardzo ciekawa jest książka, ale to już tak bardziej szczegółowa. Jest poświęcona jednemu tylko studiu, czyli Bitmap Brothers. Mhm. Y bardzo też ładnie wydana książka, po prostu nazywająca się The Bitmap Brothers Universe. Też przez to samo wydawnictwo dużo, dużo, dużo, kolorowych zdjęć? Nie, kolorowych Polsce. nie. Czarno-białych, sporo kolorowych Aha. nie. Wielka cegła z dwóch tomów składająca się, nazywająca się A Gremlin in the Works. Poświęcona studiu Gremlin Graphics. Wydana przez Bitmap Books. To są dwie, dwie książki w takim specjalnym etui wręcz. No, a Bitma, a nie Bitma, tylko Gremlin Graphics, to jest studio, które zna każdy, kto zaczynał jeszcze w 8 bitach, bo oni stworzyli m.in. Montego, później na Amidze mnóstwo świetnych gier. No i tu jest od lat 83, 83 do 2015. To, to jest coś, co na pewno polecam. Polecam bardzo także, jeśli chodzi o Bitmap Books, książkę, encyklopedia gier CRPG która się nazywa The CRPG Book. Ona była pierwotnie wydana w PDF-ie, a chyba na Kickstarterze zostało zebrane fundusze na wydanie jej w wersji papierowej i jest pięknie wydana encyklopedia wszystkich crpg ów do chyba 2017 włącznie. Wszystkich. To, fen I to jest to fenomenalna książka właśnie wizualnie, tak. to ona się pięknie prezentuje. No i takie typowe Coffee Table Book to jest Visual Compendium jest ich kilka. Mhm. Ja mam Sinclair ZX Spectrum, jest Commodore 64, jest Amiga Visual Compendium, jest Sega Visual Compendium, jest SNES Visual Compendium i w zasadzie chyba mam, mam te, które powiedziałem. One mają dokładnie taki format, jeśli ktoś widział książkę Marcina, czyli te 222 gry, to w zasadzie taki sam format mają, mhm. czyli o, obrazki z małą ilością tekstu, z tym, że tutaj one są jeszcze przetykane co jakiś czas takimi większymi partiami tekstowymi, wyjaśniającymi tło powstania jakichś tytułów. Na przykład mamy też historię, w przypadku tej książki OZXP, Spectrum mamy historię Ultimate Play the Game, ciekawostki związane z, z tamperami, no i, i naprawdę mnóstwo, mnóstwo ciekawostek dla osób, które interesują się sceną 8 i 16-bitową i tamtymi dawnymi laty. Mam też bardzo ciekawą książkę z serii Legends of Localization. Mam dwa tomy poświęcone lokalizacji, jeden, jeden tam poświęcony grze Legend of Zelda, tu chodzi oczywiście o oczywiście lokalizację z japońskiego na angielski, no i też innym japońskim rpg -om. to jest już taka, taki większy to mistrza. To mało znane książki, ale też szczególnie, jeśli ktoś się interesuje tłumaczeniami, to moim zdaniem, obowiązkowe pozycje. Mm -hmm. To ja tak dodam do takich książek. Nie wiem, czy, czy widziałeś The Guide to the Classic Graphic Adventures? Nie, yeah, nie. Yeah, yeah. to, jest, to jest moja ulubiona książka, bo ja uwielbiam point kliki, w ogóle wszystkie przygodówki. I jest taka strona internetowa HardcoreGaming101.net. I e, Kurt Kalata, i to, to, jest, to jest chyba no, z, z dobrych 10 lat temu, jak nie. Tak, e, 2011, tak, w 2011 roku pewną taką kompilację. Większość to są na przykład artykuły z tej strony, przydrukowane, ale wszystko to jest takie kompendium gier przygodowych od takich najbardziej klasycznych, wiesz, jakichś King Questów i tak dalej poprzez, e, to, wiesz, point and click'i najbardziej bardziej graficznie z, z, z, skomplikowane, że się tak wyrażę, ładniejsze, poprzez właśnie RSCD i tak dalej, ale to jest fantastyczna książka The, The Guide to Classic Graphic Adventures. Ja ją bardzo lubię, ona jest czarno-biała, więc niestety te zdjęcia nie są Zbyt no, atrakcyjne, ale nadal, przez to, że ma prawie 800 stron, tekstu jest maczkiem, naprawdę każdej tej grze poświęcono e, jedną, dwie strony, czasami więcej. E, jest mnóstwo informacji, to nie są po prostu recenzje, tylko naprawdę ciekawe, ciekawe historie. No. A już tak na zakończenie, to nie wiem, czy wiesz, ale e, David Pleasant i Trevor Dickings, Dickinson piszą e, kolejną książkę. To bardzo chętnie się w nią zaopatrzę. Tak, From Vultures to Vampires. To jest historia, coś, co się działo po Commodore. Zawsze z tej perspektywy gości, którzy naprawdę głęboko siedzą w tym, jest dobrze ten temat poznać. I co, drogi Ryszardzie? Bardzo ci serdecznie dziękuję. Pamiętajcie, wszyscy drodzy słuchacze, żeby wpadać na, na stronę rysław.pl, ale tak naprawdę na, na, YouTube, na kanał chyba już, YouTube'owy, tak? Jeśli mogę szybko dodać, to... 11 tysięcy. Prawie. To w tym tygodniu prawdopodobnie będzie, będą dwa Grysławy, bo we wtorek nagrywam Grysław Grysław. Boże, jak już mówię o tej porze. Grysława nagrywam, jeśli wszystko pójdzie dobrze, z Piotrkiem Gnypem, czyli z założycielem Poligami oraz... Poligatki. Będzie taki, mm. takie spotkanie po latach. Wspominkowo, tak. ale nie tylko, kurczę. no bo, bo... 13 lat albo więcej, Jej nawet 14. prawda? Boże, tacy starzy jeszcze żyją. W tym bo Piotr teraz y, pracuje w, w PR-ze. Tak, tak, tak, tak, zajmuje się właśnie PR-em, chociażby gry Liber Liberated, chociażby Wilkołaka nowego, który został właśnie ogłoszony przez... Y, y, na tym gryla Collective gry zrobionej przez Different Tales, czyli przez Jacka, znaczy przez, przez studio Jacka i, i Artura, więc o tym będziemy chcieli pogadać, no i na pewno o, da o dawnych czasach, o, o podcastach, jak to się rozrosło, no bo w zasadzie Poligatka i Fantasmagieria to były dwa pierwsze polskie podcasty o grach i w zasadzie chyba w ogóle z pierwszych polskich podcastów jako takich to było tak, że właśnie Poligamia była pierwsza. Później był, e, była Załoga G, który, która powstała na bazie tego starego Izina. Nie wiem, czy pamiętasz w ogóle Izin, Załoga G? Izina pamiętam, Załoga G, tak. natomiast podcastu nie słuchałem. No i, i w, ona się wtedy zmieniła w Gamehota i był właśnie podcast Gamehot i pod koniec roku, to już 2007, ale tak właściwie oficjalnie to na początku 2008 Fantasmagieria przez, przez, nie wiem, chyba przez rok albo coś, to, to były jedyne podcasty, które, które, regularnie nadawały i tak dalej, no ale Poligamia, co by nie mówić, była, była właściwie była pierwsza, jeśli chodzi o, o, o gry I, i to był ten okres, wiesz, One Up e, Show, One Up Yours, e, w ogóle w, była taka strona, zresztą teraz chyba mało kto pamięta oneup.com. Była świetna raz... strona, świetna tak, strona. tak, tak, tak. I, I oni oni moim zdaniem e, naprawdę postawili na, na te podcasty i, i zrobili z tego no, mój ulubiony podcast z tam, tamtej tam strony to jest e, e, Games for Windows Radio, ale to jest... Już kiedyś o tym opowiadałem i już nie, nie muszę o tym mówić teraz. Dzięki jeszcze raz wyszeliście. Raz Dzięki Pamiętajcie, żeby wesprzeć Fantasmagierię przez PayPal albo wpłatę na konto Dachman DachmanMapaFantasmagieria.net i tyle. I słyszymy się w dzień. Cześć. Hej. Na razie.